Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 303. Ja nazywam się Damian Polwaka-Dachman i ze mną jest... Juliusz i jules Witam cię. Witam. Jak się masz? Jak się masz? masz. How, how are you? No mam się tak średnio. E, chorujesz, mówisz, że dopadła no, no, cię ta... No jestem trochę chory, dopadła mnie ptasia Nie zaszczepiłeś się, nie zaszczepiłeś się, tak? Nie, zaszczepiłem się nie wiem w sumie co. A ty to jest. jesteś yy, pro czy anty-szczepionki? Nie wiem. Mhm. Nie mam pojęcia. Nie wiem o co pytasz. No, jak to się mówi? Taka aura, taki, taki mamy klimat. Taki klimat. No właśnie. A głosowałeś w wyborach? No Oczywiście. W Słupsku słyszałem, że specjalnie do Słupska jechałeś <głosy> w Polsce. nie, ja, ja w Warszawie. Tak, aha. W takim razie, jak tam u ciebie jeśli chodzi o granie w ogóle, czy, czy, czy, czy w ogóle jakieś. Informacje, newsy śledziłeś, wiesz co się dzieje na świecie. No bo... Nie no, ja czytam. Ja oczywiście, mimo że deklaruję y, całkowity, y, że tak powiem, y, niechęć do dyskusji na temat tego, która gra jest w 1080p, a która gra jest, nie wiem, w 920 a która jest w 550. Mhm. I, tak. i, i, I w dalszym ciągu podtrzymuję, że to są dyskusje kompletnie, jakby wiesz, kompletnie bezsensowne. Więc oczywiście czytam z dużym zainteresowaniem różnego rodzaju artykuły Digital Fondry na Eurogamerze tak w wersji polskiej jak i w wersji angielskiej i niezwykle mnie to ciekawi, dlaczego PlayStation 4 nie jest w stanie wyświetlać nie tylko lepszej grafiki ale i płynniejszej grafiki w Assassin's Creed i w wyższej rozdzielczości w Assassin's Creed Unity i wydaje mi się, że twierdzenie, że, że to jest zmowa Microsoftu i Ubisoftu, wydaje mi się, że to jest, że to jest nieprawda, że, że, że tak nie jest po prostu, bo, bo nie wiem jaki cel miałoby w tym Ubisoft, znaczy jaki cel ma Ubisoft, żeby jakby dołować, znaczy inaczej, żeby, żeby, żeby dołować powiedzmy PlayStation 4 w dół, Wystarczy, że powiesz już, że nie ma sensu, że nie wierzysz w teorie spiskowe. Nie, nie wierzę w teorie spiskowe, oczywiście, ale, ale dlaczego Ubisoft ryzykuje obniżenie tej, tej jakości tej gry po to, żeby co, żeby nie wiem, zniechęcić ludzi do zakupu jakby tej gry na PlayStation 4? Dla mnie to jest nielogiczne. Znaczy, dla mnie to jest problem z grubsza, czy zgoła inny. Unity okazuje się grą być zbyt zwyczajnie. Okazuje się, że że już nawet nie chodzi o to, co nam obiecywano, a co dostaliśmy, uh -huh. tylko chodzi o to, że gra jest w wielu aspektach niedopracowana. Twoje ulubione Digital Foundry zrobiło kolejny test po kolejnym patchu i okazało się, że wcale nie ma poprawy, że jest po prostu cały czas problem z płynnością, z uzyskaniem tych, tych, tych, tych, tej płynnej grafiki. Nawet przy tym... Yy, o, przy tej obniżonej rozdzielczości, prawda, do 900p, i właśnie w tym artykule, jednym z artykułów Nerdisher Fundry, jest z, o, wspomniany o tym, że oni nie rozumieją, dlaczego ta rozdzielczość nie jest 1080 p Że o, oni o, widzą, że jeśli chodzi o rozdzielczość, to na, na PlayStation 4 ona mogła być większa. Ta b, brak płynności wynika z innych aspektów i na przykład y, z tego, że PlayStation 4 ma y, niżej, y, niżej takowany procesor y, CPU. Ale to jest coś, co, co, co jest dosyć znamienne dla tej generacji pod względem tego, że w końcu zaczęły wychodzić gry, które, o których chcemy, chcemy rozmawiać, tak? bo to są te, te tytuły, powiedzmy, na które czekaliśmy. Mi się wydaje, że jakaś czekałeś na Unity, szczególnie ze względu na tę rewolucję francuską i nagle się okazuje, że jeszcze sobie poczekasz tak naprawdę ze względu na to, że nie ma sensu, abyś teraz był beta testerem dla gry które musisz kupić za, za, za pełną cenę. I to, że oni teraz będą wypuszczać jakieś darmowe DLC, że dadzą ci grę za darmo, jeśli masz karnet, ten roczny, czy jak to się nazywa, season pass, tak? Do gry, dadzą ci jakąś inną pełną grę w ramach za czynienia, no to, to wiesz, to, nie, to, to tak naprawdę nie, nie przykrywa blamarzu, to nawet świadczy o tym, że jest tak poważny problem, że ten damage control je, y, y, wymaga od nich takich drastycznych akcji. Znaczy, Coś Coś takiego, tak? No właśnie, ale to, to, to o czym ty mówisz pokazuje, że tak naprawdę jakby to jest zaprzeczenie tej teorii, która mówi o tym, że ta gra z, z, jakby przez Ubisoft jest, jest specjalnie niedopracowana na PlayStation 4, tylko to, o czym ty mówisz, mówi tylko i wyłącznie o tym, że ta gra na chwilę obecną jest niedopracowana. Nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek tak, będzie na dopracowana na PlayStation i 4. I kropka, na obu konsolach i kropka. No tak, ale różnica jest ogromna. Przypomnę ci taki przykład dość znamienny gry, która Metro, która wyszła 2033, ten Redux wyszła, ta wersja tak. dwóch części Metra. I te gry rzeczywiście na, na na PlayStation, na PlayStation 4 super wyglądają i tak dalej. Natomiast twórcy mieli ogromne problemy, żeby uzyskać jakby taką samą jakość na, na tym. I tam jest i obniżona ta rozdzielczość i tak dalej. Jakby znowu, to się dzieje, nie wiem, rok temu patrzysz dzisiaj i masz do czynienia z przeniesieniem na Xbox One i na PlayStation 4, jesteśmy w trochę innym punkcie już, tak? Bo, wszyscy, bo przeczytaj wywiad z twórcami z Metro, którzy mówią o tym, na jakiego rodzaju trudności natrafili na, na, w trakcie programowania i przenoszenia tej gry tak. na, na Xbox One, a równocześnie jak widzą perspektywę dalszego rozwoju i jak oceniają to, jak, no jak się rzeczy pewne zmieniały tak. w czasie, tak? Jak Microsoft reagował na pewne rzeczy, które oni zgłaszali i jak Microsoft jakby adaptuje powiedzmy te narzędzia programistyczne, czy ten, ten sposób jakby tego, jak się tworzy tą grę, do, do problemów, które się pojawiają, które sygnalizują twórcy. I teraz wracamy do znowu, me mamy Metro rok temu, kiedy rzeczywiście narzekają, że te, że te defkity są beznadziejne, że, że to wsparcie jest słabe, że, że mają takie i takie problemy, a teraz jesteśmy rok później i mamy premierę GTA 5, który na obu konsolach wygląda dokładnie tak samo. Na obu konsolach nie wiem, na PlayStation 4 masz trochę mniejszą płynność, jeśli chodzi o szybką jazdę na ulicy samochodem, a z kolei na Xboxie masz trochę mniejszą tam w granicach tych dwudziestu, nie wiem, sześciu, pięciu klatek na sekundę w scenach jakichś takich zbliżeń, gdzie, gdzie jest walka i tak dalej. Natomiast co do, jeśli chodzi o detali i tak dalej, no to te gry działają w 1080p w 30 klatkach i tak dalej. I teraz jakby chodzi o to, że znowu to jest gra zakorzeniona. Czyli to jest klasa dewelopera. Żeby nie, potrafić... myślę, że to nie jest klasa tylko dewelopera. Myślę, że to jest też sytuacja, która pokazuje, że te narzędzia deweloperskie się zmieniają, ponieważ twórcy GTA V w innym momencie dokonują portu gry z poprzedniej generacji, są jakby te narzędzia, z których korzystają, już są aktualizowane w oparciu o to, co zostało zgłoszone, czy przetarte wstępnie przez innych deweloperów, a więc na przykład przez deweloperów, nie wiem, Metro 2033, którzy natrafili na swoje trudności i Microsoft jakoś na to jakby zareagował. Więc to nie można porównać tego jeden do jednego i powiedzieć Black Flag ponad rok temu wyglądał tak i patch nie wyszedł, a dzisiaj i do dzisiaj ten patch nie wyszedł. No bo przepraszam, jaki jest sens dzisiaj, kiedy mamy Unity wydawać patcha do 1000 80p do Xboxa. Ja pomijam oczywiście dyskusję na temat tego, czy ten patch jest możliwy do wydania, czy nie, bo ja tego nie wiem, nie wyrokuje. Ale staram się myśleć w miarę logicznie. Tak? Znaczy Wydaje mi się, że dzisiaj mamy Unity na tapecie, a nie Black Flag. To jest tak, że wiesz, no okej, okay, no wyszedł Black Flag, wysz wyszła krótko tam po premierze aktualizacja dla PlayStation 4 do wyższej rozdzielczości. Na Xboxie nie wyszła, bo nie okiełznali tego, nie dali rady. Sprzęt, nie wiem, był za słaby. Software, którym się posługiwali był za słaby. Mieli zbyt duże trudności i zbyt wiele pracy musiałoby to ich kosztować, żeby podciągnąć tą grafikę do 1080p. Przepraszam, karawana jedzie dalej. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Jakby Dzisiaj jesteśmy w trochę innym punkcie. Być może dzisiaj mogliby do tego wrócić, ale tego z jakichś powodów nie robią. Tylko problem właśnie z Unity to nie jest kwestia płynności rozdzielczości. Tam jest mnóstwo bugów i e, ja uważam, że gdyby ta gra na przykład nie wyszła w listopadzie, tylko powiedzmy nie wiem, w kwietniu no tak, następnego ale... roku, to... to być może mielibyśmy do czynienia z, z grom, która nie miałaby bagów. Czy Nie sądzisz, że zeszliśmy do takiego momentu, w którym nie opłaca się kupować gry w dniu, gier w dniu, w dniu premiery, że musimy po prostu czekać, nie tylko na recenzję. Nie uważam, że doszliśmy do takiego nie? momentu. Ten moment zawsze istniał, bo to nie, nie możesz sprowadzać jakby dyskusji o grach do tego, że, nie wiem, że w dniu premiery jest jakiś, jest jakiś błąd, który nagle będzie poprawiony, bo choć nie wiem, w wielu grach pojawiają się patche, które, które ściągasz w momencie, kiedy jest faktycznie ta premiera, kiedy wkładasz grę jakby do dysku, to od razu się ściąga jakiś patch. Czy to jest jakiś duży problem w czasach, kiedy powiedzmy, każdy przeciętny gracz, nie wiem, już nawet w Polsce, ma dostęp do internetu. No tak, no ale w takim razie yy, nie, nie możesz mówić, jest bo mi... Spójrz... ja nie mam problemu, to znaczy, że problem nie istnieje. No to nie jest tak do końca. Ja sam podchodzę do tego w taki sposób, że jeśli coś mnie interesuje, to on kupuje, jeśli coś mnie nie interesuje, to nie kupuję. Biorę pod uwagę ryzyko, na przykład w Assassin's Creed wziąłem pod uwagę to ryzyko i rzeczywiście, tak jak słusznie powiedziałeś, wstrzymałem swoją decyzję o zakupie tej gry właśnie na moment, w którym sprawa będzie już jakby uporządkowana, a na chwilę obecną zresztą mam w co grać, więc niespecjalnie narzekam no tak, to w takim razie zapytam Cię już jak tam Twoje przygoda z GTA 5 jak wygląda Grand Theft Auto nie, nie, nie, nie pytam jak wygląda na, na Xboxie zielone tylko pudełko prostu... e, Xbox na, na górze napis o ładnie jest wydane, Bo wiesz, o, mi się mapka, podoba jest. wydanie... Wiesz, no właśnie, jest, jest piękna mapka. Zresztą to jest ta sama mapka, która nam wyszła no, w poprzedniej generacji. Taka Myślę, pinko, to nie taka piękna, no wiesz, na no, no, no, takim papierze wydano dość bibułokowatym. No, no. E, no co ty, ja mam taki właśnie śliski papierek, gładki, kredowy. No tak, kredowy. tak. Dokładnie. Ja że ja to, to jest dokładnie to samo. No, kredowy, ale go sobie. On, grubością nie niespecjalnie nie Ale ślicznie wygląda. Wiesz, znaczy ja teraz jak mam już te dwie mapki, to mogę sobie powiesić, jedną nad, nad gdzieś uszkiem i, i sobie planować kiedy nie gram moją podróż przez to wspaniałe jedzie. miasto. No właśnie, Juliuszu. Zasadzie, przypomnij mi, czy, czy ty grałeś na poprzedniej generacji GTA, czy, czy to jest raczej twoje dziewicze spotkanie? Dziewicza. pomijając te kontrowersyjne momenty w takim razie. Juliuszu, jak ci się podoba GTA V? No, pff, powiem ci szczerze, że na razie mam takie podejście bardzo yy, estetyczne. Nie, sceptyczne wręcz bym powiedział. Takie ostrożne. Oczywiście bardzo mi się podoba no, wiesz... Yy, yy, no właśnie, czy bardzo mi się podoba no, nie wszystkie rzeczy mi się podobają nie, nie wszystkie rzeczy z tym trevorem mi się podobają nie, znaczy nie, nie do końca jestem przekonany co do pomysłu z tą zmianą bohaterów i, i jakby mhm. możliwością przełączania się z jednego na drugiego bo wydaje mi się, że no jednak troszeczkę ta narracja kuleje w tym momencie Ponieważ zamiast otrzyma, znaczy, to, to jakby ja nie jestem w stanie się zidentyfikować, przynajmniej na razie, może to w dalszej mm. części gry będzie postępować, ale nie jestem w stanie zidentyfikować się z żadnym z bohaterów tak, jak bym chciał. I mam takie wrażenie, że w którymś momencie, jeśli za długo będę grał, nie wiem, Michaelem, to nagle się okaże, że w zasadzie będę sobie tak dreptał w miejscu i rozwijał tego, niby Michaela tam do to, to jest tak, tak, tak zrobione, że wiesz, tak to było kiedyś, chociaż nie ze zmianą bohatera, ale wiesz, jak były na przykład jakieś wątki z jakąś tam postacią, to do, uh -huh. do pewnego momentu, wiesz, mogłeś zrobić je wszystkie, w dowolnej kolejności. To znaczy sensie, że mogłeś zrobić inne misje też, ale jak dochodziłeś do takiego punktu, który wymaga, żebyś jakąś inną misję skończył, to, to, to, to tak naprawdę musisz się przyłączyć, wiesz, jak zrobisz wszystkie misje Michaela, to później musisz zrobić wszystkie misje Trevorem i, i tak dalej, i tak dalej. Czy tam Franklin dochodzi, więc uh -huh. jak, czy ty będziesz te misje robił na, na przemian, tak, raz, raz Michaela Trevor, czy zrobisz najpierw wszystkie Michaela, później wszystkie trewory, to od ciebie zależy, ale ja cię nawet rozumiem, bo ja też miałem ten problem z tym, że. Nie wiem, czy to mi się podoba, no na nie potrafię obecną, tak sobie może... znaleźć mojego ulubionego bohatera. Ten kontrast, prawda? Te, te, te, te postacie wszystkie, one są jakieś tak bledną prawda? Na tle Trevora, który jest strasznie kontrowersyjny. Ale no jest pa, strasznie kontrowersyjny. Ja, ja mam trochę inne zdanie. Znaczy, mi się wydaje, że akurat mi się ta postać nie specjalnie podoba, generalnie. I... Tam pierwsza scena, w której jest Trevor, ona jest y, niesamowita, bo ona, prawda, otwiera. Się, znaczy, otwarcie jest to, jakby wiąże, zamyka wątek, na przykład z, z, z dodatku do GTA 4, nie wiem czy pamiętasz. The Lost and Damned. No tak, tak, tak. tak. tak, tak. Świetny, świetny, świetny, świetny moment. Chodzi o to, że plus jest ja nie, ja nie taki dziwna to jest postać. Postać. Ale, ale dlaczego świetny? Akurat mi się to nie podobało, uważam, że to było beznadziejne. Znaczy, to tak że, mam oba, zupełnie inne zdanie powiedzieć. na ten temat. Trevor do ciebie nie, nie przemawia, tak? Ten furiat, ten, ten, furia, ten mm. wariat. Niesbycie nie zdecydujesz z nim, tak? Mimo pewnych... Wiesz, trzech... Ja się w ogóle nie identyfikuję z żadnym bohaterem, tak? Bardziej, bardziej patrzę na to pod kątem yy, tego, czy rzeczywiście fakt, że ja zmieniam te postacie w taki dynamiczny sposób, czy on sprzyja temu, że że ja rzeczywiście uczestniczę w jakiejś interesującej opowieści. Nie wiem, na chwilę obecną mam lekki dysonans poznawcze, tak bym powiedział, i niespecjalnie mnie to przekonuje. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, która wydaje mi się dość ciekawa, to jest taka, że pamiętam, jak odpaliłem Skyrim, który był moim zdaniem ogromnym krokiem w stosunku do w stosunku do, do Obliviona, no. który ukazał się, na zresztą Oblivion też się ukazał na, na PlayStation 3 i na Xboxie 360 I, i, i ja wtedy tak naprawdę doceniłem tę grę, dlatego że, że wcześniej mój PC był za słaby zdecydowanie, żeby ją udźwignąć i mimo, że na, na PC można było Obliviona odpalić w znacznie wyższej rozdzielczości i tak. znacznie lepszej jakości niż to, co prezentował Xbox czy, czy PlayStation 3, to, to i tak to i tak była to dostatecznie dobra wersja i, i pozwalała powiedzmy zasmakować tego niesamowitego świata i poczuć go i tak dalej. Natomiast ja pamiętam, że różnica między właśnie Obliwionem a, a Skyrimem była ogromna w kwestii jakości i to, to, to po prostu był w ogóle przepaść, to był jakby, jeśli chodzi o wygląd tego świata i tak dalej. I podobnie się czułem jak włączyłem po, nie wiem, San Andreas, jak włączyłeś GTA 4, a tutaj już takiego skoku nie ma. Owszem, ta rozdzielczość jest 1800. Ja wiem, że ta gra nie powstała, ona powstała na tą poprzednią generację konsol, ale generalnie jakoś wydawało mi się zawsze, że były większe różnice między tymi poszczególnymi częściami jakby serii GTA i one, i one trochę więcej wnosiły tu się trochę to spłaszczyło. No, nie wiem, czy to jest wada, czy to jest zaleta. Oczywiście ta gra wygląda świetnie i mimo tego, że to jest, wiesz... Znaczy pomyślałem o tym, zwłaszcza na tych terenach, bo akurat te misje Trevora od początku one się zaczynają w takiej sytuacji, kiedy on sobie chodzi yy, po tych terenach takich powiedzmy w, podmiejskich czy wiejskich wręcz, bo to jest tak. jakiś countryside taki amerykański, jakaś amerykańska prowincja. Yy, to od razu przyszło mi do głowy, kurczę, kiedy oni wydadzą Red Dead Redemption 2 i kiedy ta gra się ukaże, bo, bo Red Dead Redemption to też zresztą, że ci napisałem o tym na jakimś Facebooku, to jest, moim zdaniem, to była najlepsza gra w ogóle z otwartym światem, w którą grałem, i też nie podoba mi się specjalnie chyba to miasto w Los Santos, tak, w tym w Gitapie. Znaczy, ona jest bardzo. Znaczy ona jest świetnie oddane, bo z tego, co, co, co, co, co słyszałem, no te, te tak zwane landmarki, te wszystkie takie obiekty charakterystyczne one są i, i, i ktoś, kto, nie wiem, czy tam był gdzieś na jakimś molo, czy na jakiejś plaży i tak dalej, potrafi automatycznie, wiesz, rozpoznać, bez, bez, bez cienia wątpliwości. Ale Los Santos to jest... nie istnieje. Znaczy nie, nie, bo, ale to oczywiście jest, wiesz, no, to wszystko to jest, to jest kalka istniejących tam miejsc i tak dalej, tylko że w sensie yy, yy, czy San Andreas, nie, jako, jako Stan, tak? czy, czy, czy to Los Santos nie, miasto, to oczywiście to jest, to, to jest miejsce fikcyjne. Ale te wszystkie obiekty to jest. No tak samo jak miałeś Liberty City, prawda, stły wolności tak no, dalej. No nikt nie ma wątpliwości, że Liberty City to jest Nowy Jork, Nowy. prawda? Manhattan. Tylko, tylko oczywiście. No nie no... tylko Manhattan, no, ale generalnie. No tak, nie. tak, tak, ten, ale tam z No, Ale wiadomo, wiadomo, o, o, o co chodzi. Tylko właśnie nie wiem. Gdzieś tam liczyłem, że. bo gra prześlicznie wygląda na, na, na nowej generacji, co, co bez dwóch zdań. Ten, ten, nie wiem, czy się bawiłeś ten, yy, t, tym. Takim, jedyną taką naprawdę dużą nowością, poza oczywiście yy, zmianą grafiki, yy, dodaniem yy, widoku z pierwszej osoby. Yy, no, tak, przełączyłem parę razy, ale dla mnie GTA to jest jednak zawsze widok z za mhm. pleców. Ja się trochę pobawiłem, bo rzeczywiście dużo, dużo jest takich smaczków, które dodanych. widać, że musieli coś poprawić, tak, że zupełnie inaczej trzyma się telefon, że w sensie nie pojawiać się jako, jako taki dodatek do, do, do, do interfejsu, tylko po prostu masz przed sobą ten telefon, że... I, i... aczkolwiek też mam wrażenie, że jednak GTA to jest, to jest taka seria, w tym gra się strzesi osoby. chociaż no, kto wie, czy to, czy to nie jest jakiś taki, taki rodzaj małej ewolucji, no bo pierwsze GTA, oczywiście to był widok z góry, no, ograniczenia techniczne, ale jednak GTA 3 no, to był ten, ten, ten niesamowity skok, ten, ten, ten krok milowy, jeśli chodzi o, o, o, o technologię, nie wiem, podejście do tego, mhm. co chcieli za, zaprezentować. Ja teraz nie wiem, co mogliby z, zrobić w kolejnej części, żeby nas zaszokować, tak, że co, co na go próbować. ale to jest taka gra, że tam te wszystkie elementy, które są wydaje się małe, nieistotne, ktoś to może je w ogóle nie zauważyć, one są w takim detalu oddane. I ja nie wiem, czy ci się podoba model jazdy, yy, yy, ale mi się bardzo podoba. ja mam wrażenie, że ta, ta czołówka, zderzenie na, z, wejście na czołowe zderzenie z samochodem jest takie zbyt yy, zręcznościowe. No tam, to jest Chciałbym, żeby, znaczy tak, dla mnie, tak, tak. wydaje mi się, wiesz, rozmawialiśmy też o tym, hmm. jeszcze nie chcę tego specjalnie rozwijać, rozmawialiśmy o tym, tak. że że ty mówisz, że ta gra jest taka humorystyczna i tak dalej, że ona jakby gdzieś tam to ironia. Ja mam czasem jest wrażenie. Takie, na takie omarz do, do pewnych ja mam spokół, takie wrażenie, robuch. Ja mam takie wrażenie, że ta ironia nie zawsze jest podana ze smakiem. Tak bym powiedział. Trzeba by prawdopodobnie wejść na jakiś poligon albo coś i stwierdzić, czy oni tam nie, nie, nie, nie, nie, nie doszukali się jakichś takich obrazoburczych, różnych rzeczy, czy jakichś tam. Ale tam tylko pod kątem kobiet, tak? No tak, no też, to, to, to, to fakt, to fakt a już nikt nie mówi o GTA pod kątem kobiet, no bo każdy już jest przyzwyczajony, że w każdej grze serii GTA możesz wynająć prostytutkę, możesz ją wykorzystać, zapłacić, a później zabić i odebrać pieniądze, więc to jest to już jest mało szokujący, prawda, element, ale to ale, no tak podsumowując te, te nasze wrażenia z, z tej wersji, no bo już o GTA w sensie jako grze w poprzednim, no, rok temu rozmawialiśmy, no, to, to muszę przyznać, że, że cieszę się, że ona wyszła na nową generację, nawet jeśli to nie jest coś, co. Yy, co być może jest, nie wiem, jakimś takim niesamowitym osiągnięciem, prawda? Bo jednak jak patrzysz, jak GTA 5 wyglądało na PlayStation 3 i było wydane na pod koniec generacji, to narobiła robiła niesamowite wrażenie, prawda? Niesamowite. No, zapierała dech w pierwszej. Teraz jak widzisz GTA 5 nawet z tymi dodatkami. Z tymi... Nie, czy GTA 5 tak było... rzeczywiście? Tak, za, z, z, z, ja pamiętam, że GTA 4 rzeczywiście robiło niesamowite wrażenie. Ja mam wrażenie, że w ogóle te ulice w GTA 5 są strasznie puste. To też, to też stwierdziłem. I wydaje mi się, że w porównaniu z GTA 4, w Gita, w porównaniu z Gita 4 tego, tego to nie było aż tak... W GTA 4 aż tak puste te ulice nie były. Wydaje mi się, że tam był ruch znacznie większy. Są to widać na wielu filmikach. Tutaj czasami Czy wersji, jest tak, że... W wersji PC-owej miałeś, miałeś to możliwość, że mogłeś sobie tą gęstość... Oczywiście znieść. ja mówię tylko i wyłącznie o wersji konsolowej, konsolowej. a nie w wersji pacetowej, bo tak. w wersji pc w GTA 4 w wersji konsolowej GTA 4 wydaje mi się, że było więcej niż w, ludzi niż w, w wersji konsolowej Gita GTA 5. Ale no, ja suple, za, za to jest miasta, które jest jednak metropolią taką, e, taką zbitą, gdzie jest więcej jednak, e, w, nie wiem, tych chodników, można powiedzieć. Bo to jest, to Los Angeles to jest takie, wiesz, rozciągnięte, że tam wszędzie musisz samochodem jechać bo, bo przecież e, nie dojedziesz, e, z jednego miejsca do drugiego. Znaczy, nie dojdziesz, bo to, bo to by zajęło za dużo czasu. Więc ludzie wszędzie samochodem Ciekawe, z, mam wrażenie, z, że to są, miasto jest trochę mniejsze. Mówię o samym mieście niż, niż Liberty City. Y, miasto samo tak jest mniej ulic w tym sensie, jeśli tak na to patrzysz. Jest na pewno większy, jeśli chodzi o obszar, tak? bo to właśnie te te, mówisz, te, te przedmieścia, no nie ta dzicz, ta preja pustynia, nie wiem jak to powiedzieć. To no. Tak, to, ale to, to mówimy o cały, to... całym obszarze w takim razie. Ale tak jak mówię, no, w GTA serce mi się podoba to, co już było oczywiście już od, od czasów i Vice City i, i, i, i San Andreas, czyli te wszystkie dodatkowe rzeczy, które mhm. możesz robić. Y Jakoś było ich mniej w GTA 4 i to był taki duży problem, że, że, że to nie był taki prawdziwy sandbox, tak? Ludzie mówili, że o, no nie możesz tam wejść, tego nie zrobisz, tam tego nie zrobisz. Tutaj jest troszeczkę więcej tego. Bardzo mi się podobają oczywiście wszystkie te elementy, które, które na przykład nie, związane są z lataniem, samolotami, tam możesz mieć odrzutowiec sobie, polatać. To jest, to jest super sprawa. To jest, są wszystko takie rzeczy, które naprawdę wpływają na, na przyjemność takiej zabawy, takiej jak Ja to mówię, nie robisz misji, tylko siadasz, prawda, Ktoś może sobie chcieć wklapać jakieś kody na nieskończone pieniądze, tam nieśmiertelność i tak dalej, i tylko po prostu nie wiem, przeżywać to choć tym miastem, więc to jest super. Ale, Liuszu, jest jedna gra, w tym graliśmy obaj na, na różne platformy i mhm. mamy no, pewne, pewne rzeczy chcieliśmy, się o nich powiedzieć, ale zrobimy tutaj małe cięcie, przerwa i do rozmowy wracamy po przerwie. Jest jedna gra, w którą tutaj z Juszem obaj zagraliśmy. Ale że to jest taki dosyć specyficzny, można powiedzieć, gatunek gier, to zaprosiliśmy specjalistę Michała Sobieszka? Sobieszka, Sobieszka, Sobieszka. Sobieszka, Witam. witam. E, w, człowieka, który spędzi w grze Dark Souls 1500 godzin, a w grze Dark Souls 2 130. 1500 godzin? Tak, to prawda. To już w nic innego nie grasz? No Michał jest z tych właśnie, co jak mają grę w serii Souls, to nic innego nie grają. Jest aktywnym graczem esportowym z sceny Soulsów. Organizuje turnieje, bierze udział, prawda? Jaka, jaka jest Twoja ulubiona ubranie? broń? Właśnie, U, Michał, jak ulubiona, jest ta turnieje? Ulubiona broń, jest taki miecz Murakumo, nie wiem, czy tego kojarzysz. Coś, coś mi się obyło taka... Nie, ale ty, ty grałeś tylko 120 godzin, to jeszcze nie doszedłeś do tego miecza. Znaczy no, w Dark Souls pierwszą część to grałem może z tyle ile wystarczyło do przejścia jej raz, czyli może jakieś nie wiem 50 godzin. Nie, 150 mam w Dark Souls 50 2. godzin, bo ja, bo ja chyba nie przeszedłem pierwszego Demon Souls, ale pamiętam, że miałem 50 godzin to miałem spokojnie na, na jednej postaci, a ja w którymś momencie zacząłem sobie grać różnymi postaciami. Pamiętam, że jakimś magiem grałem, że, że z barbarzyńcą też grałem, który prawie goły biegał i tak dalej. Także i w sumie to miałem pewnie z jakichś, nie wiem, ponad 100 godzin, ale, ale, ale to się rozkładało na wszystkie postacie, a nie na jedną. No tak tylko, że, że na przykład Michał ma 10 godzin w ja kampanii i 1490 właśnie w PVP. Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest, jak mówi Damian. A co można wygrać na tych turniejach? Wiesz, co, to są takie turnieje w zasadzie wśród znajomych. Czasami wpadnie ktoś, powiedzmy, z zagranicy, to głównie Polacy, wśród Polaków. Mamy taki dosyć żywotny, taką żywotną, takie forum dark soulsowe. I powiem wam, że dużo bardziej i dużo lepiej to funkcjonowało w Dark Souls 1. Natomiast e, większość fanatyków e, tej serii, która była zachwycona Demon Souls, w której ja na przykład nie grałem, e, która Jesteś była... Jesteś zatwardzanym pc -towcem. Dokładnie, ale wiesz, kiedyś mam nadzieję, że to nadrobię, bo po prostu wszyscy moi ci znajomi to mi wrzucają właśnie do tej jednej części jeszcze nie, nie przeszedłem. nawet Jules grał to... w Demon Souls. Nie, no ja właśnie odwrotnie grałem w Demon Souls, a nie grałem w Dark Souls. Aha, o matko. No, wiem o obciach. Więc. E... Wychodzą w sekrety. Tak, dokładnie. chodzi w słoma z butów. W każdym razie, większość tych fanatyków, którzy uwielbiali Demon Souls i Dark Souls 1, to do dwójki szczególnie PVP to się jakoś nie, nie przekonali. Tam jest kilka takich patentów, które w, w, From Software wprowadziło tylko do dwójki, w poprzednich częściach tego nie ma, i to tak dosyć skutecznie odstraszyło. Albo, albo to, albo to, że już, już im się trochę ta seria to też przejadła. Source memory, ten source level, tak, to, to trochę namieszali z tym, prawda, że nie można ten, nam, namieszali. Powiem ci, bez levelowania postaci. Powiem Ci, że jak tylko są jakieś pacze, czy ludzie spodziewają się jakichś paczów, na przykład teraz za jakiś czas ma przyjść taki... Jest panika na forach. Właśnie nie panika, wręcz odwrotnie. Wszyscy trzymają kciuki, żeby wreszcie From Software poszło do rozum, po prostu do głowy i zlikwidowało łączenie po soul memory, bo to łączenie po soul memory jakby... Ktoś... Takie proszą się, żeby właśnie Tak, coś żeby, taki żeby to zlikwidować, żeby to wyrzucić, bo w pierwszej części gracze łączyli się po wysokości levelu. Miałeś setny level, to łączyłeś się z graczami tam powiedzmy od 90 do 100, 110. A a części, mieli. tak, A w drugiej części level w ogóle nie ma znaczenia. Możesz No widzisz, a właśnie, raz, no. no bo teraz y, y, rozmawiamy o, o soulsach, nie przypadkiem, takie, takie robimy wprowadzenie do Lords of the Fuller. Taką Voltę. Taką Voltę, tak. Bo to jest gra, którą no, no trudno jakoś inaczej określić, jak tylko właśnie taką grę z podgatunku Souls, prawda? I, no, tylko, że jest mały problem. Nie ma nie, tego ja PvP. Nie, nie ma znaczy, komponentu PvP. Znaczy, wiesz co, dla mnie to akurat nie jest problem. Ja jak się dowiedziałem, że tam nie będzie PvP, to się bardzo ucieszyłem. Wiesz co, o. Zaoszczędziłeś jakieś tysiąc godzin w swoim życiu. To prawda? też, to też. E... Nie, nie, miałem, nie miałem tego dylematu. Wiesz co, teraz w dwójce już mam jakieś 750 chyba. I też <grymio> 90%... Z a jaki z masz stym... kolor aury? Czy to. nie. Wiesz co, właśnie nie, ja jestem z tych nie... niebieskich. Tak, nie wierzę, nie wierzę. <grymio> a, bardziej, a jednak, wiesz, tak groźniej brzmisz. Ponoć 41 dni grania, tysiąc. Juliusz, nasz człowiek kalkulator policzy. <laughs> no dobrze, chłopaki, rozmawiamy o Lords of the Fallen, tak zaczęliśmy. Ja skończyłem. Michale, ty skończyłeś. Juliusz prawie skończył, bo też skończył. Nie, nie skończyłem jeszcze. Nie miałem za bardzo to dużo. Znaczy, tam, ty, ale jestem ty, już Juliusz, w końcówce. No. Za, jako, że jesteś tutaj prawie najstarszy y, i że... G jak, znałeś jak, się, wie, że, że grałeś stać. Demon Souls, tak. Nie, chyba ja ty, jestem ty, też, najstarszy. Ja grałem we wszystkie gry, więc ja jestem taką tutaj wyrocznią, która po będzie czuwać nad pewnymi elementami, ale ja już ty grałeś to, Demon to było, Souls tak ty jako, jako, jako, jako człowiek, który grał w Demon Souls, jak się Lords of the Fallen podoba? E, ja bym powiedział, że Lords of the Fallen to jest dla mnie tak, jak powiedzmy, nie wiem, półtora levela z Demon Souls. Półtora levela <laughs> z którego? No naprawdę, no, jak, jak, patrzę, jak patrzę na Demon's Souls, wiesz, na, na to, jak rozległy był, co świat, to po prostu te plansze były ogromne i nie ma tej skali w Lord of the Fallen. Wiesz co, to też musisz nie... uważać, bo ja grałem nie tak dawno w mhm. Demon's Souls. Nie wiem, jak to jest inaczej troszeczkę zrobione, to, to, to sejwowanie, prawda, to, to, to, yy... Generalnie chodzi o to, że te, te światy wcale się, i, i, one są duże, dlatego że kiedy musisz kilka razy przez nie przechodzić, to się wydaje, że, że to jest problematyczne. Ale, ale lordsy, zgodzę się, w pewnym momencie się robią bardzo małe. Jeszcze mniejsze niż... niż... Nie no, są bardzo małe. Znaczy one małe, są i... małe, poza tym tam masz tak naprawdę tylko kilka jak to nazwać, takich map, plansz. I do, do, do tych map plansz się, one, one potem się jakby rozrastają, bo dostajemy dostęp, znaczy dostajemy dostęp masło myślane, e, dostajemy Zgadnie. możliwość, że, żeby dojść do jakichś miejsc, które przedtem były przed nami zamknięte, natomiast... Jakie do Dark Souls? Trochę tak, trochę tak. Aczkolwiek, wiesz, jeśli chodzi o samo rozbudowanie tych pojedynczych map i to, jak one są zaprojektowane, to ja uważam, że to jest wspaniała ro robota. Natomiast no, nie da się ukryć, że jest to na pewno dużo mniejszy teren i w całości... Poza tym po, po wielokroć to gra, gra do tego smutna, po wielokroć ci powracać do, do... No jest, ogromny backtracking do... i to jest taki backtracking, który, który Ale... nie jest do końca y, jasny, przynajmniej dla mnie. Ja w wielu momentach po prostu się, co mam dalej robić, a nie chciałem sięgać po jakieś poradniki, no chciałem sam odkryć się. No, nie, a Ja, ja grałem powiem... zaraz po premierze, więc ja nawet nie miałem szans od, od, od premiery. Już? Ja wam powiem, słuchajcie, że ja mam takie już oczywiście zostawiając tą dyskusję o backtrackingu i o tym wszystkim, bo to jest oczywiście prawda, wszystko co mówicie, ja się z tym zgadzam, to, to, to wydaje mi się, że ja, ma ja mam przynajmniej takie poczucie jednak trochę straconego potencjału w tej grze. Ponieważ mam wrażenie, że jeśli Damian mówimy, wracając trochę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej mm -hmm. o Assassin's Creed, i mówimy o tym, że ta gra wyszła za wcześnie i powinna no. jeszcze poczekać pół roku, to ja mam wrażenie, że ta gra generalnie wyszła, nie wiem, o dwa lata za wcześnie. Znaczy Mówię o Lordcach. to znaczy mam wrażenie, że Oczywiście jeszcze nie doszedłem do tego New Game Plus i tego, co się dzieje po, po wylewelowaniu, ale począwszy niewiele on... się dzieje, nie, Michale? Hmm. Znaczy, wiesz co, ja nie przyszedłem New Game Plus. Ja, ja, ja przyszedłem dwa razy tą grę, raz levelując normalnie, pisałem to Damianowi, a drugi raz przyszedłem sobie tak drugą postacią so role Level 1? Tak, tak, dokładnie, w ogóle nie, le, nie levelując byłem ciekaw, czy dam radę i się udało. Ale jak to w, każdym... w ogóle nie levelując? No więc Wiedzenia. ja w ogóle nie rozwijałem postaci, tylko zbierałem sprzęt. No, ciekawe, idź i przeszedłeś? Przeszedłem. Jest? Może jest jakiś achievement? Właśnie co? nie ma niestety. Aczkolwiek... Ale to co, to, to jakieś bugi no. wykorzystywałeś? Nie wiem, może się boss zablokował w ścianie? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie podaże... po prostu bił zamiast przez 5 minut, to bił przez pół godziny. Właściwie w zasadzie nie, nie do końca, Damian, bo tam są takie bronie, które mam w wrażenie są przygotowane specjalnie pod takie e, bieganie na startowym levelu, bo jednym z twórców, z twórców tych gier jest Tomasz Gop. Tomasz Gop uwielbia serię Souls, i mam wrażenie, że tam są dwie albo trzy, jeśli się nie wrócił, Bo kiedyś się odbił od... Ale co, od mówisz o tym tak? paz pazurzysko? Mówisz o tym? Wiesz co, jest taki... Jest ja, taka... ja mówię o polskiej wersji. ten. Ja wiem. Jest mhm. taka broń, już tam w tej demonicznej części. jest taki miecz krótki i on ma jakieś bardzo minimalne te, obrażenia. Wy, wymagania. Obrażenia ma tak, bardzo no. dobre. Właśnie ob ob obrażenia ma niemal tak dobre, jak dużo potężniejsze bronie. Natomiast wymagania ma takie, że spokojnie postać na startowym le levelu daje rady nie posługiwać. I to nie jest tylko to. Tam jest jeszcze młot, którym też się można posługiwać na startowym levelu. Ja tam miałem kilka broni, wcale nie byłem taki. Ale outrę, ja jestem zawiedziony jakością niektórych broni pod względem ich użyteczności. Młoty, przynajmniej te bardzo ciężkie młoty, moim zdaniem fatalnie się nimi gra. One są zbyt wolne. Powstać robić zbyt duże zamachy i ta, ta ilość obrażeń, które, mi, które, później, które, które zadajesz tymi młotami, jest nieadekwatna do tego, ile czasu musisz poświęcić na wykonanie tego zamachu, jak musisz koordynować ruchy. Ja, ja przyznam się, że najbardziej lubiłem takie ciężkie, półciężkie miecze. Te, które nie wiem, tam chyba one ważyły tam w okolicach tam pięciu, nie wiem jak to są jednostki, czy są kilogramy, czy tony, czy, czy cokolwiek. Tony zapewne, bo tam 32 tysiące, <gry> tak więc no. wydaje mi się, że to są tony. Ale, ale ja, ja mam takie, wracając jeszcze do tego, o czym, o czym mówiłem, bo ja niestety czasowo już zaraz muszę kończyć, natomiast mhm. mi się wydaje, że to jest jednak utracony potencjał w tym sensie, że jednak tak, trzy klasy postaci, trzy szkoły magii, yy, te postacie w zasadzie. No, ja nie grałem, więc jakby pozostałymi postaciami, więc się nie, nie będę wypowiadał. Grałem na razie tym kapłanem, tak naprawdę. Mhm. I, I wydaje mi się, że jakby. Okej, okay, to, to jest osobna historia. Natomiast. Y Jedna zbroja, w której łażę przez, nie wiem, trzy, jedną trzecią gry, przez drugą, przez dwie trzecie gry łażę w drugiej, i teraz w końcówce mam kolejną, kolejną jakby zbroję, która, która jest dla mnie dobra. I też to jest tak zrobione, że mam wrażenie, że dochodząc do pewnego etapu, nagle z jakiegoś dziwnym trafem z każdej skrzyni wypada mi kolejny komponent do, do tej broni, tak? Albo wypadają mi komponenty dla zbroi dla łotra, albo dla nie wiem dla, dla tego wojownika. I one się układają w jakieś sety. Oczywiście ich i tak nie założę, bo mi się jakby to nie opłaca. Ja te post nie wiem, czy, czy to mi się tylko wydaje, ale nie, tutaj chyba potworki w ogóle nie dropują żadnych, żadnych rzeczy. Dropują. Albo to jest bardzo rzadkie. Dropują, dropują. Ale to jest rzadkie. Albo rzadkie nie wiem, czy zauważyłeś, że masz taki atrybut e, luksus. Szczęście. Hmm i teoretycznie... Zwiększenie tego. No tak, zwiększenie tego powoduje, że jednak one coś tam wyrzucają. Tylko mnie udało się... Znaczy ja w ten lag w ogóle nie inwestowałem, bo dla mnie to... jakby Nie też nie, ale, ale, ale, ale ja się ale... zgadzam z Juliuszem, że właściwie to było tak, że, do że są takie momenty w grze, gdzie się po prostu odnajduje skrzynię. skrzynie i nagle właściwie albo w jednej skrzyni, albo w kilku takich bliskich momentach odnajdujesz jakiś komplet, który okazuje się być lepszy od tego, co miałeś wcześniej no i po prostu automatycznie... Tak, ale, ale też miałem takie wrażenie, że po prostu nie, nie było takiej, nie wiem, różnorodności, że mało jest wariacji tych, tych pancerzy, chociaż one są przepięknie zrobione. No niektó niektóre rzeczy wyglądają no tak, że no nie wiem, no ja nie, ja nie przypominam sobie, żeby w Dark Souls na przykład takie wrażenie, które pancerze nam nie robiły, jak, jak, jak tutaj. Tu jest ten przebyt. Jest... Czy wiesz, w Dark Souls, że nie wiem, jak w sumie w Dark Souls, ale w Demon Souls, ta, ta, ta, ta grafika była tak trochę jednak zaletywała taką mangowością, nie ten sposób poruszenia się tej. Mimo, że to było takie. Jakby nie wyglądało, jak niby manga, nie wyglądała jak ta, jak ta taka typowa japońska animacja, ale z drugiej strony nie wiem sposób poruszenia tej postaci, to już od razu ta animacja to przywodziła na myśl. Przynajmniej we mnie wzbudzało mm -hmm. takie, takie odczucia. Tutaj tego nie ma, ta animacja mi się bardzo podoba, jest bardzo dobrze zrobiona, ale czasem. Ja myślę, że znowu ten, ten potencjał jakby niezrealizowany, tak? ilość błędów. Wprawdzie ja nie miałem takich błędów, jakie miałem na PlayStation 4 Damian. Na PlayStation 4 to A... przyznam się, że A... hardcore'owe są błędy, bo... Jak ja mówisz, wiesz... że grałeś i nagle ci wywaliło i straciłeś cały progres, no to trochę porażka. Cztery no. razy mi grę zawiesiło w ten sposób, że po prostu mi wywaliło do systemu i, i nie, ja nie wiem, na jakiej zasadzie gra tworzy... Yy, yy zapisuje grę, bo to, co mi się podobało, i to też było takim moim przekleństwem w Dark Souls, że tam jak nawet jak wyłączyłeś sobie konsolę z prądu, bo coś źle zrobiłeś, tak? To i tak ten stan był zapisany. Nie wiem. Straciłeś... Bo tam się zapisuje co jakiś czas w solsach. To w Lordcach właśnie czegoś takiego nie ma. Tam Gra się saveuje tylko wtedy, kiedy tam podejdziesz do tych kryształów i Demon Souls nie było, Ale w Demon's Souls nie było żadnego autosave'a. Aż widzisz, teraz już tak nie pamiętam, ten Michał, jak to było z tym. W Demon's Souls nie grałem, ale w jedynce i w dwójce Dark Souls, to nie wiem czy zauważyliście, okazuje się takie małe ognisko chyba w prawej stronie, w prawym górnym rogu ekranu. I to się tak pokazuje co jakiś czas, i to jest właśnie efekt działania tego autosave'u, Ale jeszcze, bo mówiliście o tym sprzęcie, ja miałem inne wrażenie, że powiedziawszy, owszem, tego sprzętu całego jest mniej i broni, i zbroi niż w solsach. Pod tym względem to jakby ta gra w ogóle do solsów nie, nie ma startu. No nie ma w ogóle craftingu jako takiego, że tych broń, broni śniaprojduje poza I Czy w ogóle te, te, te, te diamenty, to jest uproszczone. Tych, tych, tych, tych, tych, tych, to jest element tego, to tak, z wieciłbym... To jest element z Diablo, tylko że zamiast, bo w diablo tam wkładasz właśnie kryształy, a tutaj wkładasz runy. Ale to jest dokładnie ten element, w którym po prostu upgradujesz broń, yy, bo masz sloty. Które, mm -hmm. I możesz tam wkładać te runy. I też brakowało mi jednak takich naprawdę świetnych run, żeby nie wiadomo co. Może miałem jedną czy dwie takie runy, chyba szczęścia, które. Yy, to sprawiają, że broń się skaluje wtedy od, od tego atrybutu głównego, czy na przykład nie wiem, od siły albo Tak, tak od to, jest i to jest bardzo fajne. Bo to rewelacyjnie fajne. podnosi na przykład obrażenia danej broni, tylko że to też. Ja takich run nie miałem wcale dużo tych, tych szczęścia, i tego trochę mi brakowało. Tak, tak, tak. Dla, ja, ja też tak samo uważam, natomiast niestety mało tego run tak. wypada, bo to jest losowe. A ta runa, taka, którą dostajesz pod koniec gry, która jest taka specjalna. Ja byłem w ogóle strasznie zawieziony i to jest taki mały spoiler ale nie fabularne, ale że ja oddałem tę runę temu kowalowi, licząc na to, że coś specjalnego mnie czeka i się okazało, że guzik z pentelką. Bo tą runę można było wykorzystać, czy na, tam na pancerze, czy na broni, takie jest takie pytanie. Ale pod koniec się chcesz gry, oddać? Pod koniec gry masz takie podsumowanie. Tam w tym podsumowaniu ci nikt nic nie powiedział? Znaczy, no zauważyłem, że to podsumowanie jest takie falautowskie, że ono y tak uważam, że ono się po prostu yy, dopasowuje do pewnych swoich no, decyzji. Ale to już nie zdradzaj. Nie, nie zdradzam, nie zdradzam, w sensie fragmentów, ale generalnie uważam, że, lecz, że lepiej by było. siebie się nie, postaw... niedoceniony, jeśli tak, chodzi o danie tak, tej, tej runy. Tak, tak, A tak. wracając jeszcze do tego sprzętu, to ja, bo tam jest masa rzeczy poukrywanych. Ja nie wiem, na ile byście grzebali tam po ścianach i po kątach. No lizałem tak. trochę, tak. No, ja nie, bardzo Nie mogłem znaleźć przejścia jakiegoś. No to ja bardzo chodziłem i mhm. szukałem i szczerze powiedziawszy ja, ja co chwila zmieniałem i zbroje no, w sensie, że tam dodawałem różne elementy y, i, i bronię i na początku na przykład byłem strasznie ro rozczarowanym movesetem no, właśnie tych ciężkich mieczy dwuręcznych. W ogóle nie potrafiłem z tego korzystać. Mhm. Y, i, a postać, którą wy, wybrałem, to była taka postać, która, którą robiłem pod siłę, to był Warrior. Mm -hmm. w, w wojownik, ten rycerz, taki ciężki. Tak, tak, tak. Przekonałem się dopiero w 3-4 gry do tych ciężkich mieczy, bo znalazłem tak pięknie wyglądający mm -hmm. miecz, że stwierdziłem, że muszę się nauczyć z, nim, z niego korzystać. I powiem wam, że po paru go, godzinach, mimo tego, że ten moveset wydawał mi się na początku taki wręcz nieużyteczny, mm -hmm. nauczyłem się tego, Korzystać. A jak się ten miecz nazywa, pamiętasz? Bo ja, ja miałem taki. Last właśnie... Will chyba, czyli ostatnia wola, czy coś takiego. No, widzisz, bo ty grasz w wersję angielską, aha. W Dark Souls było tak, że właściwie, jeśli nie znalazłeś jakiegoś naprawdę fantastycznej broni, to właściwie tą broń, którą miałeś, to była ta broń, która, która ci podchodziła pod twój gust, pod twój rodzaj rozgrywki i po prostu ją upgradeowałeś tam do, do któregoś tam poziomu. Ale wiesz, co miałeś ten dylemat zawsze, Damian? czy inwestować w broń, którą masz, czy czekać i poczekać, aż znajdziesz albo wypadnie ci coś lepszego. A w of the nie ma tego problemu, bo tam co chwila, czy może co chwila to nie, ale co jakiś czas znajduje się, się jakąś broń, nie musisz jej w żaden sposób rozwijać, bo tego się nie rozwija. Runy można wkładać, wyjmować z każdej broni i zbroi, to też jest dosyć fajne. Mhm. Więc ja co chwila zmieniałem i sprzęt w zasadzie i, i broń i zbroję. Mhm, mhm. Ale to właśnie być może ten ten aspekt, ja nie wiem, no, ja musiałbym zobaczyć jak, jakiś taki poradnik typu y, te wydane do, do Dark Souls, gdzie masz te wszystkie rzeczy tak opisane w, w, w tabelkach. Być może okaże się, że rzeczywiście w, w Lords, to tylko to pierwsze wrażenie jest takie, że, że, że tego jest mniej. Znaczy jest może... tego mniej, ogólnie rzecz biorąc jest tego mniej, bo w ogóle cała gra jest mniejsza, A, aczkolwiek ja nie uważam tego za jakby niewykorzystanie potencjału, tak jak Juliusz bo tak samo jak nie żałuję tego, że nie było PWP, bo to PWP nie daj, żeby mi zażarło mnóstwo czasu, to jeszcze by mi ograniczyło jakby taką swobodę rozwoju postaci, bo w solsach zawsze jak przygotowujemy postacie do PWP, to one tam mają jakiś taki określony limit levelowy, do którego się leveluje, żeby... Mhm można było się omawiać na turnieje, czy w ogóle z kolegami na walkę. I na przykład w drugiej części to jest 135 albo 100, 150 level. A w Lorsach nie miałem tego problemu. Mogłem spokojnie sobie levelować tam do 60, 65, chyba skończyłem na 59. No tak, to, tylko że w Dark Souls mogłeś sobie po prostu nie chcieć grać PvP, a tutaj po prostu nie masz takiego wyboru, więc jakby ktoś zdecydował za ciebie. Tak, to ale jest, druga sprawa jeszcze taka, że to jest też kwestia zasobów. Wiesz, jak no robisz tak, grę... Ale... No, i tworzysz i multi, i single to w tym momencie jakby te, te zasoby musisz podzielić. Mm -hmm. Więc ja wolę, że oni skondensowali wszystkie swoje wysiłki na tej kampanii singleplayerowej i zrobili ją najlepiej jak u, umieli, bo jeśli jakby dołożyli do tego jeszcze multiplayery to mogłoby to odbić się negatywnie na jakości single playera. a sami wiecie, że to nie, nie była gra bezbłędna. Wręcz przeciwnie, tam od premiery było masa masę błędów. Znaczy ja tylko powiem, ponieważ ja się muszę niestety już ewakuować, natomiast ja tylko powiem, że się tu zgadzam, podzielam ten pogląd, że jakby to nie jest tak do końca, Damian, że to jest, ktoś zdecydował za mnie, ponieważ nie każda gra musi mieć od razu, musi mieć od razu multi i, i fakt, że twórcy zdecydowali się, że to będzie tylko single player i nie ma tego multi, ja nie odczuwam, że to jest jakiś niesamowity, niesamowity jakiś problem. Poza tym Damian, no, umówmy się, no, w multi zazwyczaj zawsze byłeś przeciętnym graczem, więc... <laughs> ale miałem tą satysfakcję, że kiedy się wytoczyliśmy pojedynki zawsze byłem zwycięzcą więc na końcu te, listy w ale ja pamiętam mówi, jak graliśmy w halu słoka... tej, no to jest to jest taki mityczny, mityczny to Widzę, czeka, że będę musiał, się... już zmusieliśmy o. do tego, będę musiał publikować screenshoty z, z Xboxa 360, w którym na, jesteś filarem tabeli. <laughs> na której, <w> której <laughs> filarem ja przy... tabeli. Filarem żeby... drużyny, chciałeś powiedzieć. Że no żeby... tak, no, A, trzymasz na barkach. Na spór. <laughs> tak. Nie, Damian, proszę dół. Cię, ja pamiętam tę dyskusję. Wiesz co, tutaj niestety coś jest z internetem. W tym, to jest jakiś problem, wiesz, i to dlatego. No, no, lata mi celownik na lewo i prawo. Bo... Nie no, Damian, no, pamiętasz jak to było, no przecież wiesz Dobra, panowie słuchajcie, świetnie się gada, bardzo mi się bardzo ciekawy, bardzo ciekawy tutaj gość. Yy, bardzo to my ciekawy... będziemy tutaj z, z Michałem kontynuować, yy... dziękuję, dziękuję ci. bardzo. Dziękuję więc, Ci, więc sam chętnie bym wziął w tym udział i posłuchał rzeczywiście kogoś, kto, kto się zna na, jakby na rzeczy trochę lepiej niż, niż my, a nawet pewnie więcej niż trochę lepiej, jeśli chodzi o, o, o ten temat tych gier, więc mam nadzieję, że, że tutaj jakby nie będzie odczuwalny mój brak, więc ja się żegnam oczywiście i, i tyle, natomiast życzę dziękuję wam Ci, owocnej, owocnej ja dyskusji, bo to ja i, pewnie, i pewnie odsłucham sobie później dziękuję no, Ci już jeszcze raz, że, że znalazłeś czas, działasz na mnie jak mocno ja zawsze sama. dla Ciebie znajduję czas. Was. Jestem filarem wielu Twoich przedsięwzięć, drogi Damianie. Serdecznie dziękuję, Juliuszu, i do usłyszenia w następnym odcinku, a my tutaj z Michałem przejdziemy do, do dalszej części dyskusji o. Dobra. To ja się wyłączam. Dziękuję bardzo. No. no, to możemy teraz normalnie rozmawiać. Nie musimy, prawda, używać jakichś takich prostych słów dla Nubów. Pozdrawiam, Cyriuszu ale nie, no, no szkoda, że Akadiu już nie mógł obnieść, bo Akad i... przyznam się, że jak, jak ja rozmawiałem z jużem na temat Lord of the Fall, ja już wtedy grałem, on się zastanawiał, czy ma czy ma się zainteresować i, i w końcu nawet kiedy kupił to miał takie chwile zwątpienia, ale to, to, to częściowo były nawet natury technicznej można powiedzieć, bo, bo gra na Xboxie ona ma, ma, ma pewne problemy z, z, z płynnością grafiki ja nie wiem, jak to jest, czy to jest też taki, taki duży problem na PlayStation 4, bo na przykład ja go nie miałem w tym sensie. Ja grałem na, na, na, na, też na konsoli, na PlayStation 4 i, i tak jak też wspomnieliśmy wcześniej, gra mi trochę parę razy mi wywaliła, miało wszystko, zawziąłem się w sobie, ukończyłem, ale tak rozmawiając właśnie o, o lordsach, tak, o, o tym, jak, jak, ta gra, jak, jak ta gra jest podobna do, do, do, do, do innej części serii Souls, no to są pewne rzeczy, które oczywiście są jednakowe, prawda, które, które, znaczy jednakowe, albo z lekkim, lekką zmianą, tak, czy jest ta filozofia tej rozgrywki, tak, o, e, czyli, na ten poziom trudności, który, który, który je, dla, znaczy, ja nie wiem, właśnie to, właśnie zadam ci pytanie, będziemy kontynuować. Michal, czy uważasz, że w ogóle rodcy są trudne? Nie, czy to bo, jest no, trudne. były trudne. Naprawdę. Zdecydowanie jest tak, że w pewnym momencie jak ja cię miałem tylko z jednym bossem, zauważyłem, bo pod koniec gry to też jest fajnie zrobione. Zanim, się znaczy, tam przed chyba ostatnim pojedynkiem, o ile się nie mylę, znaczy ostatnim walką, ostatnim bossem, kiedy jesteś w takiej, takiej specjalnej lokacji, yy, gra ci w taki dosyć ciekawy sposób przedstawia. Ile razy na przykład podchodziłeś do jakiegoś bossa tak, i tak, ile ci zajęło czasu go pokonanie. Ja byłem zdziwiony, że właściwie tylko jeden boss mi zajęł trochę więcej czasu, ale to było także że grałem chyba drugie czy trzeciej w nocy, bardzo zmęczony i jakoś tak, nie wiem, byłem zawzięty, żeby go pokonać, ale poza tym średnia czasu, jaką spędziłem na bossach, to jest kwestia, nie wiem, może 15 minut i to jest też kwestia tego, że ja w pewnym momencie rzeczywiście chyba byłem już na tyle wylewelowany, tak, podpakowany, że, że to nie stanowią problemu, na przykład nie, damage, DPS. To jest ważne, prawda? Jak widzisz na przykład te wszystkie speedruny, to one się opierają na to, że po prostu nie ma tej finezji tam tak naprawdę w tej grze. Nie. Jest tylko sposób na największy damage, żeby jak najszybciej zjechać bossa. Oczywiście. Tak. A jeśli, wracając do Twojego pytania, czy gra jest trudna, no, dla mnie seria Souls jest o wiele, wiele trudniejsza. Mhm. Ja bezpośrednio e, po ostatnim dodatku z Dark Souls 2 przyszedłem do Lords of the Fallen i akurat e, tam grałem na New Game Plus, na jakimś ograniczonym takim levelu właśnie, bo to była postać do PvP. W mhm. Soulsach ja w ogóle nie, nie robię postaci do PvP, bo dla mnie to strata czasu. I to było bardzo ciężkie. Tam nad niektórymi bossami ja spędziłem no jeden wieczór, czasami nawet dwa, trzy wieczory. A w Lordsach to każdy boss i to w zasadzie i na tej postaci, gdzie lebelowałem normalnie i tam, gdzie nie lebelowałem, ale już grę znałem i okay. bossów też znałem, to każdy boss mi zajął raz, dwa czasami musiałem kilka razy podejść więc tutaj w ogóle nie ma jakby porównania, jeśli chodzi o poziom trudności aczkolwiek z drugiej strony żałuję trochę, że nie ma tutaj z nami Piotra, który też gra, o ile wiem, w Lordsy, a jest zupełnie świeży jeśli chodzi o tego typu gry bo mm -hmm. rozmawiałem z różnymi znajomymi kto, dla których, którzy odbili się od serii Souls z najróżniejszych powodów a liczyli na to, że, że Lordsy będą bardziej przystępne i dla niektórych były, a niektórzy znowu się odbili, bo zbyt wysoki poziom tru, trudności Wiesz co, bo to, jest ta, to jest ta filozofia o której, o której wspomniałem, jeśli chodzi o podobieństwa że w tych grach nie możesz się zniechęcać po prostu po, po, po porażce że generalnie jest ten taki element. Znaczy, z jednej strony jak, jak patrzysz na, na, na, na takie gry jak, jak właśnie Demon Souls, tam dwa, zanim mogłeś walczyć z bossem, to musiałeś przejść z ścieżkę zdrowia. Przez, ten cały, przez te wszystkie mopki, te, te, te potworki się prze, prze, prze, przebić. Tylko, tam że miałeś później... cały świat chyba do przejścia, prawda? Tak tylko, że, tak, tylko że później było coś takiego, że czy jakieś przejście, czy jakaś furtka, czy coś, spowodowało, że miałeś ten skrót jednak do, do, do, do, do, do bossa, że jednak mogłeś tam po prostu szy, szybciej przebiec, ale to też jest, było tak, że wiedziałeś, że nie ma czegoś takiego, jak zginąłem, Restart od razu walczę z bozem. Tylko znowu musiałeś y, pewne elementy powtórzyć, nie mogłeś popełniać błędów i tak dalej. Więc no, ta, ta gra uczyła dyscypliny. I w dzisiejszych czasach, kiedy tej dyscypliny w grach nie ma, kiedy się tak grałem, żeby przejść. Tam, przeszedłem grę, czyli co? No, czyli tak naprawdę sobie poklikałem, posrzymałem, obejrzałem sobie filmiki, i to. Dobrze się bawiłem. Tak, dobrze się bawiłem, bo to nie o to chodzi, żeby ten. Ale chodzi o takie wyzwanie, które jest związane właśnie z tym, że. Okej, okay, mam, bo mam bosa. E o To przypomina też takie stare klasyczne gry właśnie, nie wiem, czy grałeś ja kiedyś w serii Metroid. Nie, w Metroidy nie grałem akurat. W, w bardzo mi się Metroid Corruption podobało na, na, na, na Wii, gdzie jednak walki z bossami też nie były takie, takie proste w tym sensie, że też musiałeś po prostu odkryć pewien schemat, a później musiałeś, jak to się mówi, przeprowadzić pewien plan. Od początku do końca, popełniając jak najmniej wiem, błędów, żeby tego bossa pokonać. Że to, i, i, I ta dyscyplina, to przygotowanie było bardzo ważne i to w Soulsach też jest istotne I, e, i mi się wydaje, że osoby, które po prostu e, nie potrafią się przemóc, odbijają się od tego, że to jest ten problem, że, że to podejście, że... nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wiesz, że jak na przykład jesteś dobrym graczem, to możesz przyjść takie lordsy, no nie wiem, no w i ile ci zajął przejście lordów? 10 godzin? Mniej niż? 10? Nie, dużo, właśnie. Tak jak wszyscy mówili, że przechodzą tam. Ja, ja miałem takiego rekordzista znajomego, który przeszedł chyba w 8 godzin całe lordy. Ale za pierwszym razem? Za pierwszym razem, no tak? Proszę, no tak to i tym wystraszył innych znajomych. Że taka wiesz, krótka gra, dajcie spokój, co to w ogóle jest, to nawet koło Solsów mi nie lewało. Mhm. To mnie to zajęło dużo więcej czasu, pierwsze przejście mi chyba zajęło 20 czy 20 parę godzin, ale tak jak mówiłem, ja tam y, po pierwsze strasznie błądziłem w tej grze. Jakoś ja nie, wiem, nie wiem ja dlaczego, też. w Solsach nie miałem tego pro problemu, ani w pierwszej części, a ani w drugiej. Natomiast w, w Lordcach było sporo takich momentów, kiedy powiedzieli mi, że masz iść tam, po czym ja szukałem tego miejsca i nie umiałem znaleźć. Ja miałem to samo, wiesz co, i w ogóle jeden był taki moment, w którym no, tak dokładnie wszystko wylizałem, a, a przeoczyłem jedno przejście między skałami, to ja sobie plułem w brodę, po prostu no. jak, jak mogłem coś takiego przeoczyć. Słuchaj, jak było, bo nie ten... uwierzysz, ale ja grałem drugi raz, bo za pierwszym razem jakoś to w miarę szybko znalazłem akurat to przejście, tam błądziłem w innych miejscach, mhm. ale za drugim razem jak grałem, to Zapomniałem tego miejsca i nie umiałem tego znaleźć, tego przejścia. Łaziłem tam dookoła i, i też nie umiałem tego znaleźć, już za drugim przejściem. Mm -hmm. Przynajmniej 5 godzin dodatkowe gry, jakby na takie błądzenie eksplasta no no, ja ale, tak ale było na przykład 10 godzin, które teraz spędziłem na, na, na czymś, co ja nie nazywam błądzeniem, tylko po prostu na takim, takiej eksploracji takiej dokładnej szczególnie właśnie w miejscach, gdzie nagle odkrywasz jakieś przejście, tutaj później nagle wchodzisz z jednej strony, z drugiej strony, tutaj odnajdujesz jakieś inne przejście. Wiesz, jest, są te miejsca takie, gdzie po prostu możesz spenetrować z jednej, z drugiej strony. Później gdzieś odnajdujesz przejście, gdzie jesteś na tej wieży, tak, gdzie, gdzie no. Po prostu naprawdę y, y, Piotek y, wcześniej zadał takie pytanie, czy, czy y, znaczy czy wspomniał o tym, że czy można wejść do miejsca, które się widzi jako nie wiem, jako tło, czy jakieś takie wieże. I okazuje się, że tak, że jak widzisz jakąś wieżę y, w tej grze, jak tą cytadelę, to, to, to do niej wchodzisz później jesteś w niej. Że to jest jakby część część miejsc, które możesz, y, czy no, odwiedzasz, prawda podczas rozgrywki, i to mi się, to mi się y, podobało I, I ja mi chyba zajęło tak sobie patrzę 25 godzin. I Kreszuczaj Tak, się. I, to, i to było takie, właśnie, że rzeczywiście. No to mnie że też coś koło tego chyba. Po prostu gdzieś tam się w wielu momentach zatrzymywałem. Być może to wynika z tego, że nie wiem, na starość już prawda, te komunikaty werbalne i jakieś znaki, no nie na mnie nie działają. Bo jak ja miałem komunikat, że mam gdzieś coś tam iść, mam coś przyblokować, to ja nie potrafiłem z tego, z tego w, tak po prostu od razu wywnioskować, co ja mam zrobić. No, ja nie wiem, gdzie, tu jest, gdzie tu jest, bo, bo to jest brano, bo ja muszę przyznać, że to był taki element bardzo odświeżający w SOS, czyli ten brak mapy, prawda? brak tego prowadzenia za rączką, mówienia Ci y, dokładnie, nie wiem, wiesz, te, wiesz, tej strzałki, która się prowadzi, tak? tego GPS-u. No, mnie się to też spodobało i w pierwszej i w drugiej części, ale mam wrażenie, że, przynajmniej dla mnie i mam wrażenie, że u, cie, u Ciebie tak samo, to jednak Lordcy są pod tym względem nieco gorzej zaprojektowane, bo tak, z jednej strony same te mapy, y, wszystkie, które tam są, są zaprojektowane rewelacyjne, jeśli chodzi o rozbudowanie, jeśli chodzi o sekrety, jeśli chodzi o te skróty, przejścia i tak dalej, ale jeśli chodzi o takie, jakby to powiedzieć, naturalne skierowanie gracza, y, gdzie ma iść, to mnie to nie, nie tam było ciężko. O wiele łatwiej było mi się od, odnaleźć i w, w pierwszej, i w, dru, w drugiej części solsów, mimo że te gry są o wiele bardziej rozbudowane przecież niż Aha. niż Więc ja mam wrażenie, że to jest jakiś błąd taki, znaczy przy, przynajmniej dla mnie, na, jeśli chodzi o za, zaprojektowanie. To, co jest takim ciekawym twistem, to, to mi się bardzo podobało, bo gra oczywiście ma bardzo, znowu, ten sam modem, powiedzmy, zdobywania doświadczenia, tylko w tym przypadku to się po prostu nazywa to doświadczenie, w sorsach to były dusze, ale bardzo mi się podoba ten element e, e, dodatkowego, tego, tego, tego, tego, ten element czasowy, że jeśli e, do tej, nie wiem, nie zrobisz, znaczy wystarcza, szybko się nie, nie, nie pojawiasz w tym miejscu, w tym zginąłeś, no to jakby te dusze ci uciekają, że coraz mniej ich jest to, Tak samo fajne jest odzyskania. to, że jak nie oddajesz, nie deponujesz swojego doświadczenia w tym banku, to ci się nalicza tak. mnożnik doświadczenia. Rewelacje na to. To też było bardzo fajne i podobało mi się to. Co jeszcze takiego możemy powiedzieć, że jest. No bo tych podobnie jest, jest dużo, oczywiście, ale takich takich najbardziej znaczących z lekkim twistem podobnie. Co jeszcze takiego? W, na pewno warto masę wdechnić? mechanik jest wziętych i to tak bezpośrednio z Solsów. Czyli na przykład tam mechanika riposty i, i, i, i backstabu. Ta mechanika jest kopiona, ale ja zauważyłem, że trochę tej, tej mechaniki brakuje takiej zaawansowanej fizyki, jak ona była w. Brakuje. Jak w ja się o tym sase. dowiedziałem, to. To ja już powiedziałem... nie mówię o tym, że na przykład machając z mieczem tam nie zawadzasz o nic. No, ale tam... mnie to strasznie też... rozczarowało, Damian. Ja, jak tylko się o tym dowiedziałem, bo mi znajomi powiedzieli tacy, którzy byli na targach i bawili się trochę tą grą, mhm. to pytałem się Tomasz Kopa, jak mógł zrobić coś takiego? Przecież to była taka ale fajna rzecz w to wymagałoby takiej pracy. No on mi odpowiedział, że oni nie robią symulatora a, rycerza. Tak. Więc... Nie, to moim zdaniem bardzo źle odpowiedział. Mógł szczerze po prostu odpowiedzieć, że tutaj to by wymagało naprawdę dodatkowej e, pracy programistów, która... Co mogłoby się wcale nie skończyć, wiesz, od razu sukcesem. Mogłoby się okazać, że to w ogóle nie działa, że to, to, to generuje więcej problemów niż, niż, niż e, e, zysk, e, zysków i, i e, musieliby z tego zrezygnować. Bo to, że oni nie robią symulatory, to że to moim zdaniem, to jest kat, e, słaby argument. Bo, bo to, to, jak skomplikowana jest ta mechanika, ja, ja, ja nie wiem, czy, czy tam. No na pewno, na pewno Michał, oglądasz te filmiki, które pokazują, jak na przykład zmienia się y, liczba zadawanych obrażeń. Y, zależnie od tego, pod jakim kątem bijesz, jak bijesz, o co tak, zawadzasz, tak, tak. czy, czy idzie przez miecz przez ściany jeszcze obciera, czy nie. Czy... I to, to, to naprawdę tworzy. Z jednej strony, mało istotny element, ale z drugiej strony. Taki smaczek, tak, takie pewne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Yy, ta walka w korytarzach ciasnych, nie? to, to, to, to no nie tak, jest coś, co... W tym momencie to... odpadają wszystkie takie bronie, jak na przykład jakieś halabarby z szerokim... Za... Dokładnie, z... nagle zamawiać. wybierasz miecz, który możesz drgać, dlatego, że w, w, w, po prostu pewne typy ruchów są tą bronią w takiej sytuacji, w takim miejscu, no, no, musisz jakby dobrać taktykę czy w ogóle sposób walki do miejsca, w którym jesteś. To jest świetna rzecz, fajny element. No tutaj nie ma po prostu takich lokacji, które by tam wpływały. Tam. Nie wiem nie, nie przypominam sobie, że były jakieś bagna w ogóle w Lord of the Fallen, który na spowalniają się. Czy, czy... Znaczy jest, taki, jest takie miejsce, bo tam wiesz, że są takie, takie przejścia, takie portale, które odblokowują się po zabiciu bossa. Ale to ląduje w tym momencie w takim miejscu, taki, w taki, na, na, na takich bagnach. Ale w w takim, w, mleku, w takim mleku, że po prostu i, bardzo mało widzisz, tak. I, i tam, jest, tam, są, za, w, tak, tam są zatrute, m, zatrute pola na, na tej ziemi. Nie wiem, czy tam trafiłeś. Jak byłem, na, tak. No, no, no. Tam ciężko jest to przejść. Ja, ja pierwszy raz tam trafiłem jeszcze grałem tą drugą postacią, jakoś pierwszą postacią, to przeoczyłem. I pamiętam, że strasznie ciężko mi to było Przecież ja nie widziałem wszystkich, ale było kilka. Jedno na przykład było takie, że było właściwie y, wchodziłeś tam i właściwie nic innego nie było do roboty, tylko otwierałeś skrzynię. Były te takie areny. Te areny były świetne. Tylko, że moim zdaniem zbyt proste, że one jednak nie, tak, nie są y, żadnego wyzwania. Ani tylko, się... że, tylko widzisz, to dla nas, bo ja mam wrażenie, że y, strasznie ciężko było twórcom tej gry wyważyć poziom trudności i wydaje mi się, że w miarę im się to udało, bo z, z jednej strony i dla weteranów serii Souls ta gra jest y, fajna, fajnie się w nią gra, ja, ja, ja nie narzekam i tak. wielu moich znajomych, którzy grali w Lords, właśnie ci weterani Soulsów też nie uważają, żeby gra była za łatwa w tym sensie, że w ogóle nie ma żadnego wyzwania, a z kolei y, też sporo takich ludzi, którzy jednak od Soulsów się odbili, to Lordsy im się spodobały. Części, części nie, ale części tak. Więc wydaje mi się, że jednak ten poziom trudności dla nas może się wydawać nieco za, za Czy znaczy, wiesz co, to taki, można powiedzieć, że Lordsy to jest taki entry level do, do serii Souls? No, trochę tak. Ja jestem bardzo ciekawy tego, co będzie w Bloodborne, czy Blood, Bloodborne, tak? czy, czy to będzie gra, która jest rozwinięciem Soulsów w kierunku, nie wiem, ja nie chcę powiedzieć utrudnienia, bo to jest złe słowo. Próbuję znaleźć takiego, nie wiem, pójścia, żeby ta rozgrywka jeszcze była bardziej um, wymagająca, jakby wstawiała większe wyzwania, czy jednak będzie ok? powinniśmy się otworzyć na, na pewną grupę, bo wiesz, że, że tak troszeczkę było, jest z SOSami, że Demon Souls uznaje się za najbardziej hardkorową część. Szczerze, jak już przeszedłem Demon Souls, nie, to, to, to nie powiem, żeby ona była jakoś najspecjalnie trudniejsza. Ona ma takie elementy, które po prostu, jak sobie pomyślisz, ktoś to nie zdaje sobie sprawy z tego, jak, jak gra na przykład może działać przeciwko tobie. Tam jest taki jeden moment, który bardzo bardzo lubię, gdzie uwalniasz takiego skrytobójcę, który trafia do twojego tego, tego neksusa, do tego, tego świata, tego huba. Tak? Tak, tak. I w pewnym momencie w grze on zaczyna ci wybijać te postacie, tych NPC-ów, których tam masz. I ja się w ogóle nie orientowałem, widziałem jakieś ciało, ale że coś, coś, coś tam. Wyszedł taki moment, że właściwie w ostatnim momencie, wiesz, powstrzymałem kolesia, ale i tak że na przykład nie mogłem pewnych rzeczy rozwijać, bo, bo, bo ta postać już mi nie żyła i tak dalej. Wiesz, jakby, no, fantastyczne element, wkurzający, szczególnie jak na przykład jesteś blisko końca gry i nagle się okazuje, że nie możesz pewnych rzeczy robić, więc jakby jesteś zdany na, na, na tylko to, co masz wiesz, to, co się udało zdobyć do tego momentu. Ale wyobraź sobie z takiego w innej grze. Nie ma czegoś takiego. Zawsze masz jakieś zastępstwo, coś gdzie wymyślić. W grach serii Souls nie ma czegoś takiego. Tylko, że w Dark Souls później pewne rzeczy wprowadziło ogniska, takie... Jakby ta gra była w pewnym sensie kolejnym ukłonem jednak nie tyle, do ułatwienia rozgrywki, tylko, okej, wprowadzamy coś nowego, ale to nie jest zmiana, która ma ci, wiesz... Ale trochę do ułatwienia, tak. Na przykład zobacz, że w Dark Souls 1, jak zabiłeś NPC albo handlarza, y to trudno, koniec, przepadło. Już y tej postaci Ech. więcej nie miałeś do dostępnej, niezależnie od tego, jak cenna ona była. Y w innych grach tego nie masz, przecież tam często e NPC są nieśmiertelni. Nie to też jest to, że możesz sobie odsejwować, prawda? I, i, i no, a w, a w tak nie, nie. nie ma czegoś takiego. Tam jak już, jak zabiłeś kogoś, to przypadło i dopiero do przy następnym przejściu No mogłeś... właśnie ja tym mówię, kiedy wiesz, że się sejwuje, że, że nie wiem, czy jakbyś może, może w ułamek sekundy, potem jak zadasz ten śmiertelny cios i odłączysz wtedy prąd, to ci granie zasejwuje tego, ale, ale raczej a, to jest... W to bójce coś, przecież że... miałeś tak, że były udostępnione te duchy tych... Tak, że można było postaci. wykupić się to jakoś... Myślę, że ja nigdy chyba nie zabiłem żadnego jednego NPC-a Muszę przyznać, że jak w Dark Souls wiele rzeczy odkrywam nie podczas gry, tylko mm. <grych> rozmawiając z innymi ludźmi, czytając na przykład poradnik. Taki, wiesz, to jest dużo rzeczy, których po prostu jest chyba niemożliwym, żeby odkryć. A wreszcie mi się wydaje, że jakbyś tak rzeczywiście grał, tak wszystko pali, to jesteś w stanie chyba odkryć wszystko. Nie? Że, że ta gra nie ma takiego bogatego drugiego dna. Ja chyba, ja nie nie chyba nie ma takich rzeczy, które się wydają nie do odkrycia, bo na przykład w Dark Souls 1 samo to dotarcie do tego e, miejsca, gdzie się wchodziło do obszaru DLC, to ja nie wiem, czy ktokolwiek doszedł do tego samodzielnie. To jest przecież no. tak skomplikowane, tak naprawdę jak się o tym po pomyśli, tak. że wręcz niewiarygodnym się wydaje, żeby ktoś sam na, na to nie wpaść. Możliwe, jest A to tak. w, w Lordcach to nie ma czegoś takiego, co by było tak mi się wydaje. Być może ja wszystkich, wszystkich sekretów nie znam. Ja, ale... ja, ja przeszedłem grę i, i, i, i czekałem na to, aż kiedyś będzie ten dodatek. Tutaj. Dopiero później musiałem... No, w wójce tego nie ma, widzisz. Jednak w dwójce pewne rzeczy mm, są ułatwione, tak, tak jak te duchy tych NPCów, tak jak tutaj, że jak skończysz grę i zabijesz tego ostatniego bossa, to nie masz od razu momentalnie przejścia do New Game Plus, ale możesz sobie jeszcze spokojnie pojeździć po świecie i pozałatwiać ostatnie tam jakieś sprawy. Wracając do Lordsów, co jeszcze takiego właśnie, co, co mi się na przykład nie tylko nie podoba, co, co dostrzegam to jako, jako coś, co mo można byłoby poprawić. Czy nie miałeś wrażenie, że, że nie wiem, może ja znowu coś przeoczyłem, ale w, w tej grze tak właściwie to nie ma kupców, że jest, jest chyba dwóch takich jego mości. Jeden jest, co wygląda jak jakiś reaper i ma taki niesamowity jakiś taki głos przejmujący, że jak się koło niego przychodzi, to człowiek uszy zakrywa. Ja już pamiętam, co on w ogóle sprzedaje, czy on coś sprzedaje, a drugą postacią jest, jest ten kowal taki, który mi trochę przypomina Je, śmierć z... Z... Z... z Darksiders 2. Jest jeszcze ten facet, który ulepsza e, mikstury. Znaczy o, ten, ten taki za, zakonnik. Jest cały quest z nim związany. A tak, tak, tak. No, kojarzy go, bo tam się pomaga mu i on później się pojawia. Tylko, że widzisz, to jest tak, że właściwie to odwiedzasz go później raz, bo jesteś, już widzę tego. tego... Tej, tej, tej ścieżki ostatecznej, tak że już jesteś w ogóle, właściwie... Ja, ja, ja spędziłem z nim tylko chwilkę, jakby nie wracałem do niego, nie miałem potrzeby do niego wracać. No tak jak na przykład ja... masz kupców czy, czy tych ziemieśników, wszystkich tych w, w, w serii Souls, to oni stanowią... no. Bardzo ważny element, bo do nich się bardzo często wraca. Bardzo no tak, często W lorecach w zasadzie w ogóle z... nie musisz korzystać, bo nie. tak naprawdę, jak levelujesz... Nie ten... jako takiej, no bo te dusze tak naprawdę to wykorzystujesz tak. właściwie do dolewelowania do, do tylko. No, um, jak, tych, jak levelujesz normalnie, run w ogóle nie musisz używać, więc tego Kowala w zasadzie też można zlekceważyć. Tego faceta, który tam tych butelek też znajduje się dużo z tym z tak. tym... Znaczy ja miałem problem, że tych okruchów było bardzo mało, że... A ja z nich w ogóle nie korzystałem, po prostu. Znaczy ja z nich z nich korzystałem w ostatnim momencie, kiedy okazało się, że na przykład bardzo się przydają te okruchy, które zwiększają twoją odporność na ogień I, i, i... Tylko, że jak one się nie odnawiają po tym, jak zginiesz z bosem. No to tak samo jak parę razy... Tak, pff, żyjesz parę razy podczas walki z bosem i w ostatnim momencie jednak zginiesz, to no niestety... Musisz jeszcze raz od początku. Strasznie się, ja no że to, to było coś, co mnie zawsze zawsze w Solsach wkurzało. W Lorsach jakby mnie nie, nie zdążyło, bo tam nie zaciąłem się na żadnym boście tak długo, ale w Solsach to, że się kończą te rzeczy, których używasz, i oprócz butelek, które się odnawiają po śmierci z mikstrową leczącą, to było dla mnie bardzo irytujące, bo jak już wykorzystałem wszystkie, to potem trzeba było iść w świat i nazbierać znowu. I dopiero tak. potem podchodzić do bossa po raz kolejny. Mhm. Mhm. No tylko, że tutaj jak widzisz, no, nie musisz tego robić, tylko mi brakowało, żebym jednak mógł iść do jakiegoś tam sprzedawcy, jakiejś babuleńki, zbiorować I zakupić. i zakupić. No, niech ona ma te swoje, takie y, sceny z kosmosu, ale. No chciałbym mieć tą możliwość, tak? No, Ale zobacz, że faktycznie nawet sama gra jakby nie przywiązuje wagi do tego, żeby... znaczy nie zwraca uwagi gracza, może tak, na te postacie takie, na tych NPC-ów. Bo tak jak mówisz, w zasadzie można przejść tą grę i w ogóle na nich nie zwrócić uwagi. Mhm. I też według mnie to jest jakiś błąd. Tak. A jak ci się podobają przeciwnicy? Ja zawsze doceniałem to w serii Souls, że, że ci przeciwnicy... No, stanowili wyzwanie same w sobie. I zawsze był ten moment, dopóki nie poznałeś naprawdę tej gry, dopóki nie byłeś takim sprawnym szermierzem, to właściwie sytuacja, w której atakowałeś dwóch, trzech, czterech przeciwników, no powodowała, że byłeś na straconej pozycji. I e, nie, wiem, czy, czy ci przeciwnicy te, niebosowie, sobie, czy uważasz, że to jest w ogóle jakiekolwiek wyzwanie, czy to jest takie masełko? To znaczy się pojedynczy, większość pojedynczych przeciwników wydaje mi się, że jest raczej prosta, pod warunkiem, mm. że spotykam ich pojedynczo. Natomiast pamiętam, że był taki przeciwnik to był taki ciężko zbrojny rycerz z ciężkim mieczem, wielką tarczą. Mm -hmm. To na nim się zaciąłem trochę. To jest tam w drodze na, do katakumb, z, wejść do katakumb i dosyć długo mi czasu zajęło, zanim za rozgryzłem, mm -hmm. jak go trzeba pokonywać. A miałem też kilka takich sytuacji kiedy właśnie gdzieś tam zginąłem, chciałem szybko dobiec, żeby odzyskać swoje szybko uciekające pieniążki mm -hmm. I, i zginąłem, dlatego że atakowało mnie dwóch albo trzech przeciwników i miałem dokładnie tak. taką samą sytuację jak w Solsach, po prostu to było no, nie do pokonania, strasznie ciężko było ich pokonać. Tak. Niektórzy byli szybcy, niektórzy byli tacy bardzo powolni, ale za to z silnym uderzeniem, no i nie, ja uważam, że tych przeciwników nie mam może jakoś bardzo dużo ich rodzajów, tak. natomiast uważam, że są bardzo fajnie zaprojektowani znaczy, brakowało mi tego, że takich sytuacji miałem zdecydowanie mniej niż z gesty z Bo jest ich mniej, to prawda. Szczególnie jak już potem jest postać... I to ją mówię, procentowo, wiesz, bo wiadomo, że jak Gera zmniejsza, to jest takich mniej sytuacji, ale tak procentowo było mniej takich sytuacji, że stanowiłem, że kilka razy musiałem przejść przez ścieżkę tych takich miękkich przeciwników, tych tych mobków, no. Że zdecydowanie więcej czasu właśnie w Soulsach zajmowało mi dojście do, do bossa, zrobienie tej nawet, ścieżki. Nawet jak się levelowało postać. Powiem Ci, że ta gra mam na myśli Lorcy, bardzo nabiera rumieńców, jak jednak się gra nie levelując postaci, bo tam po pierwsze zaczynasz bardzo wykorzystywać każdą poznaną mechanikę i te broń, które masz dostępne i wtedy w zasadzie do końca gry to przeciwnicy, jakieś tam wyzwanie, nawet ci tacy właśnie poboczni, drobni mobki, to jednak stanowią pewne wyzwanie, bo mogą cię jednak zabić w zasadzie jednym uderzeniem czasami albo dwoma. Czyli ja jak... byłem zaskoczony w ogóle jedną, jedną, jedną rzeczą, która właściwie przez całą grę nic nie, nie, nie sugeruje, że coś takiego będzie i to jest trochę ściągnięte oczywiście z sosów, nie? Że tam, tam są te takie duchy, takie, takie astralne, astralni przeciwnicy, takie, wiesz, te, te, te, te, takie... Pamiętam. Z, których możesz pokonać tylko bronią magiczną. I oczywiście to jest... Albo zatrutą. Z, albo zatrutą, tak. I ja przynajmniej że miałem tylko jedną broń, mm. maczugę chyba, która się ból nazywa, która, e, którą mogłem pokonać tych przeciwników. I to był taki... tego taki, taki... Znaczy, wiesz, jedy, jedynie to, że ja po prostu... Pamiętałem, że coś takiego może być, właśnie jak grałem w Souls. Nie? To mówisz teraz o pierwszej części rozumiem. Tak, tak. Bo w dwójce też są duchy. Nie wiem, czy znalazłeś, bo to było w, w dodatkach. Nie wiem, czy to już ograłeś te dodatki do. W dwójki. W dwójki, no? Nie nie, nie, nie. Ach, to koniecznie. Pamiętam, że musisz... to, to jest rozdział zamknięty. Czy Pamiętam, <laughs> ja koniecznie musisz wrócić, bo y, powiem ci, że tak jak można y, przyczepiać się do zaprojektowania dwójki jako całości, tam pewne są moim zdaniem niedopracowane i na pewno nie tak dobrze zrobione jak w pierwszej części. To tak, dodatki moim zdaniem są zaprojektowane rewelacyjnie. A jak dodatki nazywają? Są trzy dodatki. Mhm. To są takie dodatki dotyczące ko korony króla, tam są trzy korony do zdobycia. Mhm. Czyli na przykład ostatni dodatek to jest Crown of the Ivory King, nie wiem jak to jest mhm. po polsku. Wyższy poziom trudności niż w, w podstawce. I lokacje są naprawdę pięknie zaprojektowane i też mają, każda z nich ma jakiś swój taki odrębny klimat. No długo by można mówić, na, naprawdę warto zagadać w te dodatki. I tam też są tacy przeciwnicy właśnie którzy są duchami, których na początku nie sposób jest pokonać. Tak. Nawet jak masz w broń zakrętą, zatrutą, jakąkolwiek tak. inną, no, no, no. To, to, to po prostu... Nawet trzeba jak też odkryć na nich sposób. tak? Trzeba na nich odkryć sposób, dokładnie. A um, ty wspomniałeś, że drugi raz grałeś łotrzykiem, tak? Czy tam, nie wiem, tak, łotrzyk, łotrzyk się nazywa tak. Znaczy w polskiej wersji się nazywa łotrzyk, tak. I to jest, to jest postać, która stawiona na zręczność oczywiście tak. i y, na bronie, takich typu sztylety trzymane w y, y, po sztuce w każdej ręce, tak? Taki tak, tak, tak? Bo tam nie jest tak, jak w solsach, że możesz sobie dowolną broń trzymać albo oburęcznie, tak. albo w, w lewej, w lewej albo w prawej. ręce. Albo w prawej. I tam masz tylko tak, że każdą broń trzymasz w prawej ręce, a są takie poszczególne typy broni. Krótkie miecze albo właśnie sztylety, które można trzymać w oburękach. Ale wszybłać, że mnie, ta mechanika tych sztyletów nie przypadła do gustu. Tak, się pojawiłem tą mechaniką, ona... ja, ja, ja nie wiem, czy, czy ona. Przynajmniej w, jak ja grałem, to nie, trochę nie, nie, nie podeszła pod mój styl gry. Ja nie czułem taki, taki, e, takiego dużego zysku, jeśli chodzi o, o, o obrażenia. Ty Być co, może miałem tą... źle, źle zeskalowaną postać bo ja w siłę, nie w, w zręcznym Ale zauważyłeś, że e, tam jak robisz kombo ciosami, mhm. to gra ci da, daje taki dźwiękowy sygnał. I jak zrobisz trzy kolejne uderzenia w odpowiednim odstępie czasowym, to mhm. tracisz wtedy mniej staminy. I tutaj mówię o każdej broni. Natomiast jeśli chodzi o broń trzymane oburącz, to za trzecim uderzeniem postać wykonuje taki specjalny ruch, który zadaje bardzo dużo obrażeń. Mhm. Tylko, że Ciężko jest to zrobić, przynajmniej mi nie było ciężko, bo przeciwnicy nie czekają, aż to wykonasz sobie spokojnie trzy <grych> uderzenia. Tylko... Dlatego właśnie mówię, że te, te młoty wszystkie, które są bardzo wolne, albo na przykład jest, wojownik ma ten czar taki, gdzie nie wiem, tworzy się ten golem, który uderza takim młotem. Absolutnie beznadziejna moc, no zupełnie bezużyteczne. To już no. ten taran był lepszy, ten taki, czy, czy, czy yy czy, nie wiem, czy choćby modlitwa. Nasz modlitwa jest takim przyjemnym czarem, ja go bardzo często stosowałem jako, jako wojownik, ale ten jeden czar, po prostu do niczego się nie dawał znaczy nie małe tam, tam, i... Tam w ogóle te mam wrażenie, są takie... nieszczególnie no, no, szczególnie... Nasz szał jest dobrym czarem, bo, bo rzeczywiście, kiedy on ci blokuje pasek e, staminy na tych kilkadziesiąt sekund, czy nawet nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście sekund, to jesteś w stanie po prostu nawet ciężkim mieczem machać sobie tak, wiesz, wiem w od lewa do prawa, bez, bez zmęczenia. Bo ja miałem ten problem, grając wynikiem właśnie z ciężkim mieczem, że ja bardzo często otwierałem walkę o, o takiej szarży, wiesz, że rozbiegałem się uderzenie mocy, takie, wiesz, czy od dołu gdzieś tam cięcie, czy, czy z góry, ale to generalnie, to wszystko zależało od tej animacji, jak on tam wskoczył, bo generalnie po prostu robiłem rozbieg i, i z, biegnąc zadawałem ten, ten pierwszy taki otwierający ciostry który zwykle bardzo dużo zadawał za, za ale on mi zjeżdżał no, niemal do połowy y, energię. I, I ja miałem ten problem, że później wyprowadzić jakieś 2-3 ciosy po tym to prawie niemożliwym jest. Ja wiem, że bardzo się szybko postać męczy. Taka... Napowiedz no, mi, ty inwestowałeś w co? W siłę, w czary, w zdrowie? Większość, tak powiedzmy, 80% punktów zainwestowałem w siłę że oczywiście tam yy, pilnowałem, żeby ta zręczność była odpowiednia, tylko że doszedłem no, do wniosku, że jak, ta, jak większość broni, których ja stosuję, które ja stosuję, one się skalują od tego. I One nie skalują się od dwóch. Tak, właśnie, bo to jest też różnica yy, w porównaniu z serią tak. SOLS, bo... Że w SOLS może się i od zręczności, i od siły broni skalować. No, bo nawet jeszcze od innych też <śmiech> statków. tutaj się skaluje, że właśnie, że od... od a, tak. A tu z kolei się albo od wiary, albo od siły, albo zręczności. I to, to powoduje, że właściwie to najbardziej się opłaca po prostu iść w jedną, tam wszystkie punkty w jedną tą. Dać. Ja z kolei bardzo dużo punków zainwestowałem właśnie w stamina, bo ona też podnosi udźwig. W siłę zainwestowałem tylko tyle, żeby móc używać tam jakiejś broni, czyli jakby do minimalnej, tej wymaganej ilości punktów, żebym mógł sobie daną, wybraną przeze mnie bronią machać, w życie prawie w ogóle nie inwestowałem. Ale to sprawiało, że miałem bardzo dużo... to to właściwie to mogłeś być na zero. <gryśla> no, potem już tak grałem, nie? Za no hit razem. combo. Tak, jak grałem tym łoczykiem, to właśnie wtedy nie, nie inwestowałem w nic, więc miałem cały czas to życie na startowym poziomie. Mhm, mh. Znaczy, też zaczęliśmy rozmawiać o magii. Magia to jest najsłabszy element tej gry. Jeśli można by tak... T, t, t, t, doszukiwać się czegoś takiego. To jest najmniej rozwinięty element. Yy, można powiedzieć, że on jest yy, w pewnym momencie, no, ja, ja, ja bym uznał, że tą grę spokojnie można przejść bez tej magii. Ja, ja przeszedłem w zasadzie całą grę bez, z tą jedną postacią, a tym wo, w, wojownikiem to Zim. ja za, zainwestowałem tylko tam, jak wiesz, te punkty atrybutów i te punkty magiczne to się znajduje. Czyli jakby nie tak, musisz tak. ich zdeponować sobie z tak, tych to, to punktów doświadczenia. Tak. tak, ponieważ ja tak chciałem sobie przejść grę wyłącznie e, mele, to znaczy używając tylko broni białej, a w ogóle nie używając magii, za, za pierwszym przejściem, więc użyłem tylko tych paru punktów takich, które znalazłem gdzieś tam magicznych już i już do, do niczego innego i takich nie, nie mogłem użyć. No ja używam tylko tej modlitwy, bo tam są takie miejsca, gdzie musisz postawić tego swojego klona, żeby sobie otworzyć jakieś drzwi, bo fizycznie nie jesteś w stanie dobiec, bo próbowałem tam na najróżniejsze sposoby. Trzeba coś tam postawić ciężkiego na tym takim wystającym przycisku z ziemi, żeby, tam, mm -hmm. żeby zdążyć. No to, wiesz, ca spokojnie całą grę można przejść nie używając no Właśnie, ale porównując do rozbudowania, jak jednak magia jest rozbudowana w Three Souls, no to, to jest, element, który zdecydowanie chyba zabrakło czasu. Żeby... No tak, oczywiście no, za zabrakło czasu. Oni nawet robili swoją grę. Mieli, mm, była to gra inspirowana solsami. Ale pamiętasz, też Tomasz Kop nieraz się irytował, jak ludzie przyrównywali jeszcze przed premierą Lords do solusów. No on zawsze powtarzał, że to nie jest ta sama. No, grę. ale to wiesz, no to, to można by się irytować, gdyby ta gra nie wiem była Dragon Age'em, nie, albo gdyby to był jednak Wiedźmin bo jak ktoś mówił, że tam jest są elementy Wiedźminie, Mechaniki, Dark Souls albo, albo że to jest jakiś klon to wtedy można powiedzieć, no nie, nie, ta gra ma swoją tożsamość ta, ta gra jest swe... a uważasz, że Lordcy nie mają swojej to, tożsamości? bo szczerze, się wydaje... szczerze no. tak, tak od serca uważam, że tej tożsamości swojej jest zdecydowanie mniej że to jest zlepek różnych elementów na przykład yy, yy, ktoś, ktoś się doszuka na przykład tego, że, że ta gra jeśli chodzi o wygląd pancerzy nie, że to chyba chłopaki w Input Lagu nie wspomnieli, że y, pancerze są niemal niektóre jak, jak z, z Warhammera, że te pancerze tak, chaosu tak, są takie. Czyli te jakby elementy grafiki tutaj, nie? Ja widziałem na przykład pewne elementy, które oczywiście tylko w, w bardziej takiej poważnej grafice, z, z Darksidersów, nie? W pewne podobieństwa, ale tutaj no też wy, wyciągnąć. No, mechanika, elementy, no, całe to, jak levelujesz, jak walczysz, jak jest skonstruowana gra. No przepraszam, no Souls. -y. Więc oczywiście suma całości to wiesz, to tworzy naprawdę bardzo fajną rzecz. Bardzo fajny produkt, bardzo fajną grę. A ty nie, Tylko, nie uważasz że... tak jak y, Jules, że ten potencjał jakby został tam, nie wiem, w części zmarnowany albo nie? nie ja został... uważam zupełnie odwrotnie, że, że potencjał został wykorzystany, aczkolwiek widać też, że to jest że to jest produkt y, studia, które, które, które no, gdzieś tam nie miało tego zaplecza, żeby pewne rzeczy y, y, rozwinąć, bardziej przygotować. Bo zauważ, że Dexos na przykład nie olśniewa na pierwszy rzut oka grafiką, ale olśniewa niuansami, drobnymi elementami, takimi rzeczami, które, które robią na tobie wrażenie dopiero jak ty to wszystko poznasz. Wiesz, jest mnóstwo elementów, które te Lordcy na przykład, moim zdaniem, robią fantastyczne wrażenie, jeśli chodzi o grafikę, że, że, że pierwszy, pierwsza rzecz, którą widzisz, to od razu jest wow, jakie efekty świetne, wow, jaka grafika, wow, jak to wszystko pięknie wygląda. Oczywiście są te elementy, kiedy postacie zaczynają między sobą rozmawiać, to są takie kukiełki, że to jakby to czarpyska, ale znowu kończy się rozmowa, wychodzi świat Piękne animacje, piękne po, tekstury. Powiem Ci, gry. że jak ja widziałem na pokazach tą grę. To zastanawiałem się, jakie jest czy szanse, że ta gra mi pójdzie na moim komputerze. Ale wracając do tego, co, co powiedziałeś, że to jest, że z ich gra, że, że, że nie powinno poruszać. Widz, wprowadzili trzy klasy postaci, tak? W, w Soulsach jest dużo ich więcej, ale nie będziemy tutaj powiedzmy, na tym się skoncentrować, kto ma więcej, kto ma dłuższego i tak dalej, ale. Wojownik, moim zdaniem. Naprawdę, jak ktoś chce grać wewnikiem, będzie bardzo usatysfakcjonowany. Jak ktoś chce grać łotrzykiem, to myślę, że też nie jest tak źle, prawda? Bo nie, jest bardzo to... fajnie. Ja grałem Ale łotrzykiem. jak ktoś chce grać kapłanem, w sensie, nie wiem, magiem, czy, czy kimś takim, co włada magią, to no nie wiem, no kapłan ma też cztery czary. Bo tak wiesz, każda postać ma czary, tak? Tylko jakie to są czary. Nie, znaczy, to? Ja, ja uważam w ogóle, że nie ma tam takiej klasy magicznej, jako tako. Bo ten tak. cały kapłan to. W zasadzie też jest postacią, która biega z mieczem, znaczy z młotem, przepraszam, i, tak, i nie ma takiej postaci stricte magicznej, tak jak to było w Soulsach Tak, ale, ale, ale, przy, ale grając z kapłanem skalujesz powiedzmy wiarę, nie? Bo, bo chcesz. Ja nie wiem, jakie. Wiesz, to też musiałbym zagrać kapłanem dłużej, nie wiem, żeby, żeby zobaczyć, co ta postać sobą oferuje poza tym właśnie. Bo, bo walczy się po prostu, pewnie tak, jak walczy się wojownikiem, nie? Dokładnie tak samo. Wchodzi, tak co, gdzie jest ten niuans, gdzie jest ta różnica w klasie, co to są, te, te, bo wiesz ten pierwszy podstawowy czy modlitwa on mniej więcej, w tak. każdej postaci jest z, zahacza sam. się jest to taka, że jest w każdym przypadku na przykład coś innego robi, tak. mhm. kapłan chyba odnawia magię, w, wojownik odnawia tak. życie, a znowu domyślam się, że łotrzyk tak, energię tak. Tak. więc to są te niuanse ale poza tym tych różnic nie ma takich, takich tak, tak dużo i to po prostu są też tylko cztery, cztery w cudzysłowie, czary. Wiesz, ta, ta, ta magia, która się odstawa, że z takiego stawiasz golema, no fajna sprawa, tylko że trochę mi brakuje tego, żeby jednak było coś więcej, żeby ta różnica klas by, była bardziej znacząca, a nie tylko, że masz po prostu inne kolory na ikonkach z magią. E, tylko coś, no, jest, coś... no jest to jakiś taki element, który jest hmm. bardzo zmini zmini zminimalizowany. Ta magia jakby została... Tak. Jest, żeby była, ale tak naprawdę... Ja nie, nie mówię tego, że szkoda, że tego nie zrobili bardziej, tylko że po prostu oceniam to, że w moim przypadku to jest coś, co, co mnie rozczarowało. No to jest coś, co chciałbym w tej grze, żeby miało jakby trochę więcej elementów, żeby było bardziej rozbudowane. Bo jednak granie magiem w, w Dark Souls, a granie wojownikiem no to są dwie różne bajki, nie? To Zu zupełnie różne... inaczej, zupełnie inaczej. Poza tym tam możesz grać jakby czystym magiem, czyli w ogóle no. możesz nie korzystać z broni białej. To... No i, i, i, to, i to wszystko jest no, oddane w samej rozgrywce. I teraz element, yy, prawda, na pewno yy, można powiedzieć istotny, najistotniejszy, kto wie, czyli walki z bosami. Która walka z bosem z była dla ciebie najtrudniejsza? Czy w ogóle jakikolwiek był taki moment, w którym, no, nie, nie, nie było tak gładko, że jakby musiałeś troszeczkę się na, nagłowić, zanim, zanim udało ci się tego przeciwnika pokonać? Damiany rozbawiać się, jak ci powiem. Dla mnie najtrudniejszym bosem był ten pierwszy. Natomiast jeszcze dosyć trudnym bossem, której pokonałem go za pierwszym razem, to był, to, to był sędzia. Za pierwszym razem, ale trudny, ale za pierwszym razem. Natomiast bardzo ciekawym bossem był Warshiper, czyli ten po prostu będzie chyba, Tak. Moim y zdaniem, w moim przypadku, to był właśnie mój najtrudniejszy przeciwnik. Dlatego, że on... W... I ja później byłem rozczarowany, bo ja jak grałem w poprzednim odcinku, rozmawiałem, to, to chwaliłem za to, że ta grama te walki z bossami tak że, że jest to takie mięsko, że, że są ci przeciwnicy, którzy nagle się pojawiają i ci trochę przeszkadzają, że wybijają cię z tego rytmu, że nie możesz sobie, prawda, jak w, wiesz, ustawić tego, wejść w ten rytm, nie? Że, w, że trochę mi i to mi się podobało, później się okazuje, że tych takich przeciwników dodatkowych z bossami nie ma, że właściwie y, y, bossowie mimo, że się czasami różnią wyglądem, to są na bardzo podobne kopyta robieni, bo to jest najciekawszy chyba boss tak naprawdę w, w bossach i moim zdaniem samodzielne właśnie odkrywanie tego, jak się go tak. pokonuje, to jest niesamowita sprawa. On ma mnóstwo takich e, takich elementów oryginalnych, czego w zasadzie w innych bossach nie ma. I już nie mówię o tym, że ta walka jest bardzo klimatyczna, wiesz, na cmentarzu. Rzeczywiście to było tak, że ten wyznawca był tak interesujący. walka z nim była tak interesująca, i w moim przypadku była taka długa, że pokonanie go było tak satysfakcjonujące. Że późniejsze walki to były dwa, trzy podejścia, 15 minut i koniec. I e, naprawdę gdzieś tam w pewnym momencie chyba po prostu ten pomysł na tych bossów no nie wiem, brakowało tego. Bo nawet e, ten, ten, ta, ta jedna walka z. E, ja to tak mówię, to, to, to, z tymi ropuchami, z tymi braćmi, tak? Tymi trodglodytami, Tak, tak, tak pamiętam. To ona jest taką kalką trochę tego Ornsteina i Smoga. nie? No, trochę tak. Tylko że oczywiście, no nie. No brakuje jej tej, tej epickości, tej, tego poziomu trudności, tego tego, na pewno. tego wyzwania na... i, i właściwie y, to jest jedyna jakaś taka taka odmiana do tego, bo też nie było tej, tych epickich walk, że właściwie ten sędzia, o którym mówisz, to taki największy boss był, ale jest intro, do tej gry, które pokazuje bossa bardzo dużego, tak. a później pojawia się jeszcze coś większego i ty sobie myślisz, że o, o, takie rzeczy będą mnie czekać, że nie. To ja ja jest rozczarowo. Inna wojna, inne czasy, i masz zupełnie inną historię. nie, tak, tak tak, jakby, ja to nie jest to... nic, nic nie jest związanego z tym, co się dzieje, tak. więc trochę to jest takie taki małe, małe, um, mało szukaństwo. Michale. Myślę, że w pewnym sensie to żeśmy na pewno można by o Lordach jeszcze rozmawiać pod wieloma względami. Ja myślę, że to, że porównujemy ją do, do Souls, to jednak nie jest złe. To jest właśnie bardzo dobre, dlatego, że jeśli się mierzyć, to z, albo, albo aspirować to do tych właśnie takich gier y, lepszych, najlepszych. No, no ja myślę, ja myśl, 2 że... Może być y, naprawdę dużym problemem dla, dla From Software. <laughs> no. Tak jak Wiedźmin był problem dla BioWare, nie, że oni musieli podnieść poprzeczkę, jeśli chodzi o Dragon Age. Bardzo, jak, jak, jak, jak ta gra była. Więc ja się cieszę, że po prostu e, e, e, CI Games e, Deck13, you know, że zrobili taką grę, która, która, jeszcze ma po prostu jakby jest ten margines rzeczy do poprawienia, do rozwinięcia, że oni naprawdę mogą zrobić Lord of the Fallen 2 grę fenomenalną. Ale z drugiej strony, pierwsza część im wyszła bardzo dobrze. Pod, o, wieloma, pod wieloma względami udało im się zrobić o wiele lepszą grę niż myśl, myśleliśmy, przynajmniej ja tak myślałem. Mm -hmm. Te podstawowe dla mnie najważniejsze rzeczy, czyli sama mechanika, sama walka jest jednak bardzo dopracowana pod wieloma względami. Mm -hmm. Tam ta gra swobuje trochę pod innymi. Sama fabuła na przykład nie jest jakaś rewelacyjna. Czy ta fabuła jest o tyle przejrzystsza? Bo no hmm, jest, jest. Dlatego, że ona że te wszystkie audiologii, te wszystkie skrole, które znajdziesz, które są ci odczytywane, one nie są poukrywane, że to nie są szczębki informacji, tak jak, znaczy, to znaczy nie musisz czytać między wierszami, tak jak w sos Tak Musisz tak czytać ekran władowania, żeby się domyślić. No, to nie czy... tylko, bo jednak w tak musisz zwracać uwagę, jak wyglądają te wszystkie lokacje, tak jak mówisz, czytać opisy przedmiotów, zwracać uwagę na masę różnych rzeczy, żeby sobie zbudować obraz świata. To w lawcach tego nie ma, tam faktycznie masz to podane albo w dialogach, albo w tych audiologach i to jest... W no i też co... trochę się obawiam, że, że, że w tej grze nie ma, nie ma tego, tego, tego, tego drugiego, tak jak wcześniej mówiłem, że nikt nie będzie się też specjalnie y, zastanawiał, tworzył jakiejś teorii. Tak, jak to było w, wie, w jedynce, pamiętasz? Tak, to było? Latami tak. ludzie odkrywali jakieś rzeczy i to takie fabularne i niefabularne w tej pierwszej części SOSu. No tak, ale to jest coś, co powiedzmy dla samej rozrywki jest jakby Mniej istotne, to jest coś z, dla z, fanów. Zupełnie, tym bardziej, że masa ludzi po prostu przeszła pierwszą część solców i tam jakoś nie dociekała, szczególnie tak. tych takich różnych elementów fabularnych. Znaczy, podoba mi się, jak w ogóle ludzie też po czasie odkrywają... Ciebie znaczy, też to bardzo podoba. To jest i, i, tylko tak jak mówię, no, nie, trzeba się troszeczkę jakby zawziąć sobie, nie można się odbić od tych gier, że trzeba jednak trochę, trochę jednak innej filozofii i naprawdę te gry... Dajmy, to są, to są, też, to są że, też obie że... gry po, takie oparte na podnoszeniu własnych umiejętności, bo tam jak się nauczymy tych mechanik i opanujemy tą postać, co ona po, potrafi, to damy sobie radę w każdym miejscu w grze. Otóż to. Otóż to. Dziękuję Ci Michale za, za, za udział. E, no, muszę przyznać, że e, rozmawiało mi się bardzo ciekawe. Widać, że jak ekspert wypowiada się. to. Przynajmniej w tej jednej rzeczy. <ślami> Souls to, jest, to, jest, to, jest, to, są, to są takie gry. No i powiedzmy, że lords możemy zalecić tylko z tego, tego grona, o których bardzo ciekawie się opowiada, dlatego że tam, tam jest wiele elementów. Ja wiem, no pewnie o Call of Duty też można byłoby tak rozmawiać o pewnych niuansach, smaczkach i tak dalej. Ale jednak, mimo wszystko, granie w Call of Duty to jest taka rozgrywka, roz, rozgrywka dla mas. A Souls to prawda, to jest taki. Taka, taka wyższa bardzo przyjemność grania. To, taki, taki wyższy poziom, taki inny poziom grania, prawda? Więc na pewno to. to no, więc Jeszcze raz Ci dziękuję, Michał. Ja, ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Mi się również bardzo przyjemnie rozmawiało. Wszystkim naszym słuchaczom dziękuję że, yy, za wysłuchanie. Pamiętajcie, żeby nas lubić na, na Facebooku, polecać znajomym, odwiedzać się na naszej stronie www.fantasmagieria.net, komentować. Do usłyszenia za tydzień.